Fektywny podcast sportowy. Mów coś, Ernest, ale do. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Siedem, osiem. Więc chciałem powiedzieć, że. To ja... jest nowy odcinek pierwszego o, sezonu. To, to, się się drugiego sezonu pierwszy odcinek. to się nie nagrywa jeszcze. Nie, pi pi pi piątego sezonu. Pier pierwszy. Piąte, piąty sezon, pierwszy odcinek. A poza tym to się nie mówi odcinek. Epizod. A, no, o, wizod, wizod, bo ja, sezonu, ja na przykład dowiedziałem tak. się ostatnio, że Czterej panczer panczerni, panczerni, <gry> <starej> panczerni Panczury, <gry> panczury, no bo, panczury ale, też, też były dwa sezony. Oni, tak, byli, tak. oni byli trochę z Gruzji, więc byli Panczerni. No, <gry> I mieli panczerni. Wszystko musi mieć teraz w takim razie sezon. Jeli haczapuri no i byli Panczerni. Czyli, czyli ja mam, nie wiem, tam 82 sezony, tak? Ja, pamiętam, jak byłem, właśnie chciałem powiedzieć, Co? że jak byłem mały, to był taki komiks. A czy my to nagrywamy? Się nazywa Fanki, Kowal się nazywał ten komiks, nagrywamy oczywiście. A to pamiętam, bardzo stary komiks, Przed <głos> bo Przemek jest stary no. i tam w tym komisie Galanonim wpisał o jego narodzinach Poczekaj, wiesz co, ja sobie to, to Pamię dzięki Pamięt Pamięt ja, Boż. była, była taka w... scena jak nie, nie wiem, czy jakiś że mikrofon naprawdę? Główny ale masz rupomy ten statyw, to możesz sobie go swobodnie główny bohater Funky Kowal był w domu chyba u swojej jakiejś narzczonej. I razem z tą narzeczoną tam kolacji jedli, czy coś. I, no. e, i... Co chyba komiks dla dorosłych. No. I, <śm> były wiadomości, i, i ichniejsze telewizyjne, gdzie tam coś, jakaś ważna wiadomość została podana, która posuwała bardzo akcję, popychała akcję. <śm> Dome, dobre. <nowy> <śm> Komiksu. Ciekawe komiksy w dzieciście <śm> oglądałeś. W można było <śm> i tam, pamiętam, był taki telewizor na ścianie i on był wielki i płaski ja się zastanawiałem, Boże, jak to możliwe że tu już będą takie telewizory no, no nie i są A no to u nas w Kielcach to był taki bohater kapitanka dzielnia, to on zawierał bogatym i rozdawał bied nie, zabierał biednym, nie, zawierał biednym i rozdawał bogatym no to jak państwo polskie tak. no, też, też ja. wyprzedzić przyszłość a możemy przymgrąć okno, bo ciągnie po nogach? a nie, oczywiście, nawet musimy, bo, bo szumi bo, bo szumi kto to zrobi? Redaktor Zawada, proszę. No najbliżej. To, I nie redaktor, ma słuchawek. Ja I ma najlepszy ten statyw. Podstawkę. Tam jest taka, o właśnie. Jeszcze musisz się raz. Churaj. Churaj. Churaj. Nie powiedział, że, że jestem najprzystojniejszy i najwyższy. No, jest trudno. Teraz mały konkurs. Tu jest odcinek podcastu? No ustaliśmy, że sezon... Moim zdaniem było. 179. Pierwszy odcinek piątego sezonu. Tak, no ale nie. To, epizod, to musi być drugi sezon. Mamy epizod ma, epizod mam, pięcioletnie Mamy pięcioletni sezon. W ja starej nomenklaturze cały czas jeden. Ale nie możemy mieć pięcioletnich sezonów i to będzie pierwszy epizod drugiego sezonu. Ale słuchacze nam się pogubią. Eee, tam. Znaczy, gdzie pójdą 60? To jeszcze Którzy słuchacze. Mamy teraz nowych słuchaczy, będziemy musieli ich zdobyć, zdobyć tak. Starych już nie ma. Ja posłucham. Nie no, no, mówimy doktory. jeszcze kogoś. Zaraz. Dlaczego na YouTube sprawdzasz? Bo nie ma już gdzie sprawdzić, zniknęły w pomrokach dziejów. no to W no więc chciałem oznajmić. Dobrze, no. że słuchawki sam słyszał, co oznajmia, tak jak u Tyma było, da, da, tak? Da. Że to co mówię, jak to dobry słyszę, komentator to słyszę, słyszę to, to, to mówię. co mówię i jest taki, robi się, jak to się nazywa? Taki obiekt. Pętla taka. Pętla się robi i wtedy słyszę, co mówię, więc mówię coraz szybciej, żeby usłyszeć i tak dalej. Pęcz, 180. 180. Wow, 180. 180 Aleluja, jubileum. Pęcz, jak podcasty, to na koniec filmu widziałeś kredyty, to, to, to, to ja nie wiem co, to może <laughs> być lupa na przykład, a nie pętla. <laughs> może. Kredyty, tak. Kredyty. 180. odcinek subiektywnego podcastu sportowego serdecznie witamy naszych drogich słuchaczy nie było nas ze 3 miesiące albo dłużej to zależy jak długo będziesz to montował jeszcze i teraz opowiemy o wszystkich teraz, meczach które odbyły się przez ten podcast jeden problem. po drugi I tu, tu to będzie... było jakieś 4000 tysiące spotkań piłkarstw nie, które... ja, sobie, ja sobie sprawdziłem tak z ciekawości co się działo wtedy jak nagrywaliśmy znaczy, nie, co się jeszcze nie wydarzyło w momencie, jak, jak, jak nagrywaliśmy się... poprzedni podcast Hmm? Czyli na przykład trenerem, Nie się Grenderby. Trenerem naszej kadry był nadal jeszcze Fornali. Tak. Mieliśmy przed sobą dwa mecze i teoretycznie, matematyczne szanse na awans do mundial. Zwykle. A to i pamiętam dyskusję na to, i jak to prezes Boniek na pewno już rozmawia z jakimiś fajnymi trenerami. Tak. Siatkarze że grali jeszcze w mistrzostwach Europy i jeszcze mieli szansę na też cokolwiek wywalczyć. Z tenerem jeszcze wtedy był Anastazji na przykład. Można było się zastanawiać, jakie profity będzie miała legia z występów w Nice Europy. Tak, tak, nawet widziałem jakiś Nie program, program niedawno jakiś y, pan taki, który zajmuje się, to taki znany pan, który zajmuje się y, ogólnie finansami w sporcie, A, taki no. siwy. Pamiętam, jak się nazywa on w by się nazywał. Jesteśmy profesjonalni. ten Jesteśmy siwy pan, który zajmie się finansami w sporcie. No takie, takie nazwisko. No, jak, to, jak to siwy pan, żydowsko. No. E, w każdym razie, on, i on właśnie ostatnio się kajał, mówił, że przed sezonem twierdził, że. Z... 20 milionów 20 podjęcia. Tak. Tak. Ale nie przewidział tego, że nie wygrają tego meczu do, do, do, do, do oprócz ostatniego tak, że i że będą jest, grali przy pustych ustawie. Tak, tak. Z to teraz moglibyśmy te wszystkie Saks, wy tak, wydarzenia omówić. Tak, Co ci... bardzo finansowe nazwisko, Saks. A jego siostra ma na... nazywa się Goldman. <głosy> Moglibyśmy teraz te wszystkie wydarzenia omówić yy, po kolei, z takiej perspektywy, jakby się miały wydarzyć, ale posiadając wiedzę, którą posiadamy dzisiaj. To ja ale tego nie, że... nie zrobimy. Bar <śmiech> <Bar> <śmiech> się wygra... na tym, co dopiero ma się wydarzyć. Ciekawy, <śmiech> czy Bukmacher potraktowałby mnie poważnie, gdybym przyszedł i powiedział, że wydaje mi się, że Barcelona wygra z Realem 2-1, do a zwycięskiego gola strzeli Alexis Sanchez na przykład. Myślę, że nie przyjęliby takiego zakładu Musiałbyś to sprytnie jakoś rozegrać Bo na nawałce to nic bym nie zarobił <głos> Tego nikt by nie zgadł <głos> Że będzie nawałka? Na Dobrze, to od czego, może od tego zacząć Ja się zniechęciłem, tak powiem Czym się w ogóle? zniechęciłeś? W ogóle, ja się w ogóle A ja się nie zniechęciłem, bo Moja ukochana dyscyplina sportu odnosi znowu sukcesy I jest wszędzie w mediach jestem zadowolony Czyli ręczna piłka. Tak, tak jest. Ale myślałem, ale... że będziemy rozmawiali teraz o piłce nożnej. Ale ja, to piłki nożnej, że... jestem wiecznie zniechęcony. No, <laughs> że redaktor się zniechęcił po, po nominacji na wałki. Tak, ja się zniechęciłem jakoś tak już uznałem, że już w ogóle nic nie ma sensu, tak. Patrząc A... na wyniki polskiej reprezentacji, na to w jakiś sposób. No tak, ale, ale znaczy... to miałem taką rozmowę z reprezentantami Polski prywatną po pierwszych treningach u nawałki i powiedzieli, że może coś z tego będzie. W sensie są zadowoleni, zadowoleni z tych no, no, Mówisz o tych, o tych z piłkarzach z Górnika Zabrze? Nie. Którzy grali powołani mówię, w pierwszym meczu mówię na przykład? Tych, mówię raczej o tych z i Dortmund. Bo to, bo to, bo to mam wrażenie, że... Yy, yy. Nie, no mówię... Mówię ci, mówię ci, co mi powiedzieli piłkarze, którzy, którzy grają w poważną piłkę i mieli do czynienia z poważnymi trenerami. I w odróżnieniu od trenera Fornalika, z którego się śmiali od początku do końca, to z trenera Nawałki nie, no, się nie wiecie, bo, bo jakby, y, u, u, Sposób na uzdrowienie polskiej kadry jest prosty i znany od dawna. Wystarczy zrobić tak, żeby piłkarze którzy grają w niezłych klubach i to grają nieźle, zaczęli tak jak w klubie grać do prezentacji. To, to jest teoretycznie bardzo proste. Z tym, że do tego trzeba generalnie do tego zmusić, no czy na wałce się uda, pier on wie, na pewno Fornalikowi się nie udawało znaczy, i To jest mniej więcej takie porównanie, szans. jakby powiedzieć, że no. sposób na to, że, żeby na przykład jakiś e, świetny e, powiedzmy kierowca rajdowy wygrał e, wyścig mhm. małym Fiatem, to jest go zmusić do tego, żeby jeździł tak samo, no nie, jak jeździł. Nie nie, nie, nie, do końca, bo właśnie to z My nie, nie, nie mamy ma małego Fiata, bo my mamy, e, my mamy potencjał, tak? Mamy niezły samochód. Części są. E, teoretycznie, tylko jakoś nikt tym samochodem nie potrafił jeździć znaczy, do tej pory. Y, nie, czy jest nie jest, nie jest to sposób. takie proste, wystarczy spojrzeć na kluby, tak, to popatrzysz na Barcelonę, Guardioli i Barcelonę y, współczesną, y, że przywołam bliski memu sercu przykład, tak, i, I okazuje, się, że, okazuje się, że jest tak, klub ten sam, barwy te same, kibice ci sami, zarząd praktycznie ten sam, wszystko to samo, ale drużyna nie gra już tak samo, no tak? piłkarze, no może nie całkiem, ale też prawie ci sami, no, części. Nawet wydawałoby się, że były wzmocnienia, tak, bo, bo kupili paru nowych, tak, i ten Neymar też fajnie gra w piłkę, ale okazuje się. Najbardziej że dróży... bezsensowny zakup. Pamiętam, rozmawialiśmy o tym w bo, wakacje. Nie no, bo, bo znaczy nie, ja mówię z punktu widzenia finansowego, bo to wtedy mówiłem o tym, tak? I nadal utrzymuję, że to jest skała, o którą Barcelona się rozbije. To będzie pierwsza skała, to będzie to będą rozprawy podatkowe dotyczące transferu Neymara. bo być może jeżeli nie prezes klubu, to sam zawodnik może pójść za to siedzieć. A druga skała to, to może być budowa nowego stadionu, tak? I, i tutaj... właśnie, co z tym nowym stadionem? No, jest mocne parcie zarządu na to, żeby postawić nowy stadion. Ale kompletnie nowy. Kompletnie nowy, kompletnie w nowym miejscu. No właśnie, gdzie? Bo Kompletnie tam... nowe 2 miliardy euro. Ale to, to, bo tam, tam chyba nie ma miejsca, żeby jeszcze zmieścić trzeci stadion. No nie, na Hospitalet. Jest taki pomysł, żeby tutaj wszystko sprzedać i tak dalej i posłużyć się zakupem nowych gruntów na Hospitalet, czyli nie tak daleko, bo to jest 7 kilometrów od Camp Nou, w miejscu, do którego się nie da prawie dojechać metrem, już w Barcelonie. Ale, no ale trzeba by wydać półtora no, miliarda no i Barcelona wtedy będzie takim spokojnie sobie tam bytującym w Lidze przeciętniakiem koło szóstego, siódmego miejsca, bo budżet... No zaraz, miała być wieczna. No, f... znaczy, żeby Ale była... się zmieniło przez te wszystkie miesiące. <śmiech> trzy, trzy, miesiące świat się odwrócił. Trzy, trzy miesiące działalności Sandra Rosella i wszystko się odwróciło mm, do góry. Memento mori. Mi się przypomniał tam taki fajny cmentarz jest obok Barcelony. Stadionu. Obok, obok stadionu, tak. Jest jak się schodzi, fajnie. to go widać, że to jakoś jest strasznie... jakoś no, no strasznie... Jest położone. strasznie cmentarz Tam jest w ogóle tłoczno bo tam jest taki, tam jest bardzo taki, że generalnie całe życie można by tam spędzić od urodzenia, bo porodówka jest i przez porodówkę, jak się patrzy z okien tego tam szpitala porodowego w Barcelonie, to najpierw widać cmentarz, a potem widać stadion. Po, po drodze są knajpy. Czyli generalnie całe życie Mogą spędzić w jednym miejscu. Urodzić się, umrzeć, przy okazji obejrzeć mecz i napić się piwa. Nie Plan na życie. No jakiś się? To tak mniej więcej na no, przestrzeni nie wiem, 500 metrów. No, ale nie będziemy o tym gadać chyba teraz. Ale o czym? No, o tym... no bo mówiliśmy o kadrze. I tak, to... No tak. właśnie, tak, odpłynęliśmy od kadry. Bo... Nie zachwyciło, <śmiech> mnie, mnie, mnie tak zachwyciło. <śmiech> ja zresztą pisałem na podcaście i cały czas ni niestety nie otrzymałem żadnej informacji na ten temat, no bo chyba nikt nie wie. Ja jestem bardzo zainteresowany faktem, jak wyglądała rozmowa. A no. że interesujecie rozmowa o pracę Tak, znaczy, dla, ta. dla mnie sprawa jest no, ta, jasna. Dla mnie no. też jest prosta. No. Jakby koledzy starzy i tyle. No. Trzeba no, no. Co, było... to, to, co tu sirować. No. Mało tego, w czasie, kiedy trener Nawałka zostawał trenerem kadry, byłem na wyjeździe zresztą na meczu w Barcelonie z Realem Madryt, bo to było, on został trenerem kadry w dniu meczu jakoś z Realem. Byłem na tym meczu z byłym prezesem Garbarni Kraków i zawodnikiem Krakowi i Wisły, który grał z Nawałką w jednym składzie i on mówił, że no Adaś to bardzo fajny gość, ale na kadrę to tak nie bardzo i bardzo się zdziwił, że... Yy, nie, że... No proszę was, jeżeli reprezent... selekcjoner powołuje do kadry zawodników Górnika Zabrze po to, żeby się przekonać, że oni nie reprezentują yy, poziomu yy, reprezentacyjnego... To, to robi z to, z to samo, co? To, to, to, to, to ja, co... ja to wiem ja to wiem teraz. Dobra, widziałaś no wczoraj mecz Pucharu Polski, Górnik Zabrze, Legia Warszawa? Dwie najlepsze drużyny w Polsce. Górnik wygrywa z Legią yy, 3 do 1. Kogo on ma powoływać? Musi powoływać najlepszych piłkarzy z najlepszych drużyn. Dwie najlepsze drużyny w Polsce w tej chwili to jest Legia Warszawa i Górnik Zabrze. Znaczy nie do końca, no nie, nie, bo myślę, nie, nie, nie, że... No proszę Cię, no raz, że są zawodnicy, którzy grają w ligach zachodnich i można ich powoływać, nie ma problemu z tym. Nie, oczywiście, że można. No, no, I nie trzeba powoływać zawodników z Górnika Zabrze, żeby się przekonać, że są po prostu za słabi na to. No, znaczy, grają jeżeli... w 27 czy tam 28 lidze w Europie No i, i naprawdę trzeba, trzeba ich powołać do reprezentacji i posadzić ich przeciwko Słowakom. Żeby, żeby zobaczyć, że nawet przeciwko Słowakom nie mają czego szukać. No, no, ja to znaczy, wiem, to ja, no, ja bym, no, a znaczy, tym bardziej wymagałbym prawda, tego ja bym, od nawałki. No. Ja bym te dwa pierwsze mecze naprawdę Ale trener, zolał, wie, bo... Selekcjoner polega... na znaczy, wskazuje... dla, mnie, dla, mnie, dla, mnie, dla mnie to pokazuje, że... że no. No pokazuje, że nie będziemy mieli dobrego trenera. Znaczy, no wiecie, no ja pamiętam, ja a propos jeszcze samego powołania, no to ja jakby pamiętam <śmiech> się. E, książkę książkę napisaną przez Biniewa Bońka dawno, dawno temu, e, nie pamiętam teraz tytułu, w której on tam sobie opisywał o, o swoją karierę. To było już po zakończeniu kariery. No ja pamiętam, że jednym, e, takie zdanie pamiętałem, nie wiem, od, od zawsze z tej książki, że on pisał o tym, że jednym z jego największych rozczarowań było to, że jego bliski przyjaciel Adam Nawałka nie pojechał na Mistrzostwa Świata. Już nie pamiętam, z powodu kontuzji on nie pojechał w 78 albo 82. No był wtedy królem strzelców w pierwszej ligi nawet, wtedy. Nawet no, chyba na żadnych mistrzostwach nie był. Na fakcie. Wałka nie był na żadnych. No i, i że to było jego jedno z większych rozczarowań w życiu, znaczy że, na wałka, że taki świetny To jak miał na nodze piłkę, to strzelał bramkę, tak? To tak No tak, on. tak, tak, że nie pojechał, więc podejrzewam, że to jest jakaś tam, nie wiem, kwestia, nie wiem, rekompensaty, czy przyjacielska w no, dalej. Akurat. kosztem znaczy, moich nerwów. Dlatego, no, <laughs> no, czy akurat znaczy, pozycja selekcjonera jest do tego no, dobra? No pewnie nie, no. Znaczy, nie wiem, bo... Znaczy, natomiast pytanie jest tylko, czy był lepszy kandydat, no bo... W Polsce nie. No właśnie. A jeśli założenie było takie, że nie chcemy ten raz za granicy... No ale skąd takie założenie? No, ale Absolutnie było kretyńskie takie. Było takie. Znaczy jest, znaczy to, znaczy to jest, jest, jest, znaczy, ja jest tri, tribute założenie... tribut to PZPN. To no, no, jest, no, wiesz, no właśnie, płaci no to chodzi, się ceny tak. Za, za tak zwane regiony w, i, te, i, te, i, te, i, te, i to, co głosuje na wyborach, tak? Jest polska myśl szkoleniowa, podobno. No, ale zaraz, no zaraz no ale to... Której nie ma, no ale... Prezes Boniek miał być zupełnie nowym otwarciem, no. Znaczy, to, wiesz, to nie otwiera się w, no, no, wszystkiego naraz. Po półtorej naraz, roku? No, no, nie można. Ja się, wiem, zgadzam się, tutaj akurat z Bońkiem się zgadza, że reprezentacja pierwsza to jest taki jak tylko fragment jego działalności, tak? że oczywiście najbardziej taki znaczy widoczny... jest trochę jak papież Franciszek, to o, takie co? Co, że, ma, że ma brudne buty? Znaczy, że on, tak, że on sobie tam może pogadać, i może wprowadzić jakieś zmiany dotyczące wizerunku. Kościoła albo PZPN-u, ale de facto rządzi twardy beton w postaci albo jakichś tam biskupów i kardynałów, albo w postaci właśnie tych działaczy lokalnych. No i no to nie, no, ale wymaga... nie ja no, nie, no, nie, no, nie sądzę, że niestety, nie, to, nie, to, sądzę, to, wybor, moje... nie sądzę, żeby wybór na wałki, wyboru. Żeby, wyboru. Żeby, wyboru na wałki właśnie, żeby na żeby na wybór na wałki miał wpływ jakiś beton. To było. Ja też, nie. No to, ale nieosobowa. to powiedz sobie to samo, okay. sam jeżeli Boniek nie, mówił o tym, że to będzie jego wybór. To skąd się skąd w ogóle się idea, Ta idea polskiego trenera, która mi przypomina liberum veto i stwierdzenie, że że królem może zostać tylko Piast. Ale Zbigniew Boniek powiedział sam, że on sam wybierze trenera i to będzie jego wybór i on będzie, bierze za to pełną odpowiedzialność to no są ale... jego słowa jego dosłownie no i wybrał, no i mówię, tytułem, no i wybrał no. swojego kolegę kogoś komu ufa kogoś z kim chce współpracować no i tyle Eee, Swoją drogą, a biorąc pod uwagę zdolności trenerskie samego prezesa, no to. A to znaczy selekcje nie. przeprowadzają tak samo? Tak, tak. Boniek tak jak, tak. też tak. zaczął od powołania 77 no właśnie, godzin. Nie, nie, godzin. nie. Może nie, oni razem siedzą przy nie, kominku nie, nie, nie, nie. i sobie nie, nie. Ja ja ja pomyślałem, ja że, że się przydało, ale żeby... to jest dokładnie ta sama historia, bo ja przypomnę, że wtedy, jak, jak selekcjonerem został yy, yy, Zbigniew? Zbigniew Boniek, powołał zawodników Amiki Wronki, która wtedy święciła triumfy na polskich boiskach, wychodząc z założenia, że oni właśnie tak jak grają w lidze i grają świetnie w lidze, wyjdą przeciwko drużynom, no drużynom dobrze, na, że ja, na, na, ja, na tych. No ale Wronice ja, Wronki ja ja ja ja wtedy liczby, było paru tak? lepszych piłkarzy niż teraz w Górniku no dło, Zabrze. To jest myślenie Zacz, magiczne. Ja bym poczekał na mecze o punkty i zobaczymy kogo wtedy powoła na wałka. bo na razie te mecze, które gramy to gramy tak naprawdę po nic. No i i wiadomo, że z tej grupy, którą teraz testuje, to może jeden, dwóch gości się załapie na, na mecze eliminacyjne. Ja rozumiem, że teraz są e... wyjazdy tylko ligowe i tak dalej, no ale jeżeli mieliśmy takie mecze ligowe. zakontraktowane, kiedy przyjeżdżają zawodnicy z, z innych drużyn i mamy cały czas ten sam problem, bo mamy świetnych zawodników, tylko oni cały czas nie grają ze sobą tak, jak powinni. Dokładnie. No to może by jednak spróbować, to, mając to, takie terminy, żeby ich mówię, ogrywać to mówię, w ten to, to sposób, żeby teraz grać między sobą, a nie ogrywać drobnej? zawodników górnika jeszcze Ja jeszcze, tylko jeszcze powiem, miałem jeszcze przyczyny tak Taką, przez chwilę taką koncepcję, czy, że to, to było y, bardzo głupie z nawałki, a może, a może sprytne, nie wiem, bo ja w pewnym momencie miałem wrażenie, że on powołał tych wszystkich ludzi, znaczy powołał, ta kadra była powołana z nazwisk, które od dwóch lat wciskają do kadry dziennikarze. Bo te nazwiska Olkowskiego, to ja słyszę, że do kadry powinien trafić od dwóch lat non stop. Tak? I nikt go nie powoływał. Że nawałka powołał ich na te mecze, oni zagrali, teraz żaden dzikierz musi już nie wychylić z żadnym takim nazwiskiem. Bo on powie, no powołałem, zagrali, i co? I nic z tego nie wyszło, tak? No to tak. No, Jeżeli historia, chodzi o no. rzemiosło trenerskie, to od razu mi przychodzi teraz taki przykład bardzo świeży. Jakbyśmy sobie zobaczyli. Czy znaczy, chce... pan redaktor stwierdzić, że Nawałka trener wielkim strategiem jest? Znaczy, chciałbym takie moje myślenie troszkę, że, że tak właśnie było i on teraz nagle zrobi voltę i tych wszystkich wyrzuci, powoła tych, co trzeba. Tych, co znaczy, trzeba um umówmy i ten. się, ten zakres ludzi grających, dobrze w piłkę, czy to jest ręczna, nożna, czy koszykówka, w Polsce jest bardzo zamknięty. I na przykład w kadrze naszych piłkarek ręcznych, zawodniczki takie jak Kudłacz, Niedźwiedź, Siódmiak czy Wojtas, to nie są zawodniczki, które są juniorkami i trzeba było je przyjść i odkryć, będąc Rasmusenem, Tak, Tak, one w kadrze przecież grają od ho Dla nich to jest prawdopodobnie ostatni turniej dla niektórych. I teraz przyszedł trener, który zrobił drużynę z nazwisk, które miał do dyspozycji. Liga leży i płacze. Mistrzynie Polski dostają... Nie wyrażę się brzydko, bo to kobiety no tak, W pupę dostają od wszystkich, od, z którymi wychodzą na plac, tak? W Lidze Mistrzów. Dobrze, że w ogóle tam grają. A kadra, nagle złożona z tych samych zawodniczek, które grały w niej 4, 6, 8 lat temu nawet, nagle awansuje do pierwszej... Robi najlepszy wynik w historii polskiej piłki ręcznej, Tak. Tylko dzięki jednemu człowiekowi... Kobiet, kobiecej, tak. tak. Kobiecej, tak. kobiecej, Jednemu człowiekowi, który przyszedł i to poukładał. Pytanie, czy nie można by tak zrobić w innych... Nie, no właśnie... No, ale, no, właśnie... No, bo, bo to no, na to, to polega, tak? Do tego zmierzam. No, skąd się wziął pomysł na... na, na Pols... To, że mówili, że, żeby wybrać polskiego selekcjonera i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, że takie głosy są i zawsze będą z ust, nie wiem, piechniczka i innych tego typu grzybów starych. Ale chodzi o to, żeby jednak my, miałem... I tak jak rozmawialiśmy, Tak, wrażenie, Przepraszam, że, ci wejdę że to jednak, jednak Boniek miał być tym człowiekiem, który jednak pójdzie krok dalej no, i wymyśli coś lepszego. Widziałem ostatni program w Polsacie z Piechniczkiem, w którym jak zapytali go o istnienie tak zwanej Polskiej Szkoły Trenerskiej, to on w ramach futbolu i Polskiej Szkoły Trenerskiej cofnął się do polskich sztangistów z lat 50. <głos> papy Sztama, y w, w, Wagnera, Wagnera wunder teamów w lekkiej atletyce i powiedział, że to wszystko, co wtedy osiągaliśmy w 50. i 60. latach we wszystkich dyscyplinach sportu, składa się na nasz potencjał piłki nożnej i na naszą szkołę trenerską. Podczas kiedy Jacek, ale, Gmok, Jacek Gmok w tym samym programie udzielił mu prostej, jasnej odpowiedzi. Znaczy, oni nie siedzieli razem w studiu, ale tak, tak wypadło z, z materiałów. Powiedział, gdzie są ci wszyscy polscy piłkarze z lat 70. i 80., którzy powinni być wybitnymi trenerami, tak? Ci z 74., i 78. roku. No jestem ja, tak? Grałem tam w latach 60., ale mnie nauczył wojwoda, czyli Czech. A... No to nawałka się akurat spisuje, no nawałka. Pechowo, no, na bo... Kas... no jeden Kasperczak, ale Kasperczak Akademię Futbolową skończył we Francji, a nie w Polsce. A Nawałka ma papiery takie, jakie Mano Majewski, to jest trener, ale on też skończył szkołę w Czy Trochę nie rozumiem tego myślenia, bo, no, ale to jest jeszcze inna sprawa. Wiadomo, że bycie w dobrym, doskonałym, wielkim piłkarzem nie przekłada się w żaden sposób na umiejętności trenerskie. To już powiedzieliśmy o tym wielokrotnie. No tak, ale wiesz, 20 lat doświadczenia na boisku i obcowanie z wybitnymi czasami trenerami w, wy, w wypadku wielkich piłkarzy no to było... powoduje, że znaczy, jest w stanie... Takie, widzisz widzisz szansę nauczyć. na przykład tak dla naprawdę, ja jeszcze, Nie, Ja jeszcze a propos, jeszcze a propos a propos powołania Nawałki no, i w ogóle... Jak bo wsiądzie piła na rapę To jest brama, no taka jest prawda nie, bo, a, propos, a propos Nawałki, Fornalika I w ogóle powołania i, i, I Też, Balotellego też To tak trochę czapu. ale polecam Nie wiem, czy ktoś, ktoś z kolegów rektorów Już się zapoznał z książką trenera Domeneka No nie którą trener tam... to Polecam naprawdę Z całego serca, żeby tą książkę przeczytać Nawet tak się Domeneka nie lubi, bo trudno go lubić Po tej książce Nikt go nie polubi, jak ją przeczyta ale mechanizmów y, działania, kadry, grupy ludzi, powołań, jak to wszystko wygląda od wewnątrz, y, no to nie ma, le, nie ma lepszego, lepszego, lepszej szans, żeby poznać, zobaczyć, jak to wygląda. Bo Domenek pisze wszystko po kolei tak jak, tak jak to wyglądało I, i, i ciekawe jest to, że to jest chyba pierwsza książka sportowa, jaką czytałem, pisana z pozycji przegranego, a nie wygranego co bardzo poważnie zmienia ogląd sytuacji, bo wiadomo, jak pisze ktoś po sukcesie, to wszyscy koledzy są świetni, atmosfera super, bardzo się lubiliśmy, tak, i wszystko fajnie. No a tutaj jest pokazane, jak to wygląda, jak zaczyna się sypać, tak. I no, ja ile tak... czynników jeszcze dodatkowych, o których nie mamy pojęcia, musi wziąć selekcjoner w momencie kompletowania grunżyny. Mnie się rzecz, wydaje, że propos... bardziej na przykład powołania wiążą się z tym, żeby, że jest to jakaś forma promocji zawodników na przykład. Górnika Zabrze i, tak, i Lecha i tak dalej. Chodzi o to, już, już, już prędzej jestem to w stanie uwierzyć, co miało, miało promocji do dużo wcześniej. Żeby co z nimi potem mi cenę no to tak No to, tak nie nie się podała, no to, to powiem Wiesz, wam jedno czytaj tę książkę a propos, a propos, polecam, przeczytaj tę książkę i zmienia ci się ogląd na to o 180 stopni a żeby nie, nie powiedzieć 360 yy, to ciekawo miałem cześć, rozmowę z, z, ciekawo miałem <grym> rozmowę z jednym z reprezentantów Polski też, który powiedział, że czynnikiem który absolutnie rozwala szatnie, i to nie tylko w reprezentacji, ale w ogóle w klubach, nie tylko w tym klubie którym on gra można się śmiać albo nie, jest Playstation to jest to, że kiedyś zawodnicy schodzili, yy, jeszcze parę lat temu, schodzili na dół do kawiarni, restauracji, grali w karty, żartowali. Niektórzy próbowali wychodzić przez okno na piwo albo wódkę, ale byli razem, a teraz zawodnicy yy, we dwóch albo samemu zamykają się i napieprzają w PlayStation. Dobrze, ale to w takim yy, razie. Ale na przykład znaczy... nie ma takiego problemu w reprezentacji Słowacji. Nie, ten problem jest w każdym klubie i w każdej reprezentacji. Okay. Ja mówię tylko o tym, tylko... zada zadaniem trenera jest to ok okiełznać, że tak Aha. powiem. Na przykład, nie, w no, niektórych... Kobiet... Tak... Reprezentacji Słowacji się udało. Tak... Na przykład I... nie, no, w Manchesterze United, dopóki ale trenerem był nie udało, jak pamiętasz, bo zakaz, tam był, tam był, tam zakaz był bunt posiadania. na nie, totalny, tak? W Manchesterze United był zakaz włączania telefonów komórkowych po przekroczeniu yy, bramy yy, stadionu. Tak? Nieważne, czy to był trening, czy to był rozruch, czy to był mecz. Teraz u Moisa którego ja cenię jako trenera, jest tak, że Fellaini siedzi i smsy na ławce wysyła. I ta drużyna w ogóle, każdy idzie w swoją stronę, każdy w ogóle ciągnie sobie tam wózek. To jest osobna historia w ogóle, bo to jest bardzo ciekawe. Ja się zastanawiam, jak to się dalej potoczy. Albo się nie, trzyma bo ten właśnie... zespół ludzi razem jakoś, albo się go umie poukładać i ten wózek się jakoś ciągnie. No dobra, no, wiem. ale do tej pory akurat Mojsowi to wychodziło. No, Ale wiesz, wychodziło mu gdzie? w Evertonie. No, tak, to, co, wychodziło to, co mu smudzie w wychodziło w Widzewie, przestało mu wychodzić w reprezentacji. Domen, Domenek był świetnym trenerem młodzieżówki francuskiej przez 15 lat chyba. Dorna też jakby został trenerem pierwszej drużyny, też nie wiadomo, jakie by osiągnął wyniki, a, a drużyna y, u 20 nie, no ja rozumiem, jeden, że, że może gramu jak zła. No. Może, może Ferguson po prostu miał lepsze no dotarcie. To jest, kwestia, dotarcie. Kwestia, no to to jest tak zwanej charyzmy. No. Albo trener przychodzi i wszyscy wiedzą, że muszą go słuchać, Właśnie nie znaczy, wiadomo, ja... w... wiadomo dlaczego, nie. bo tak, albo ja przychodzi taki fornalik bydur... albo domelek i wszyscy go zlewają no po tak. prostu z góry do dołu. No. Znaczy ja wychodziłem z założenia, że, że, że, że wybór Moisa jest dobrym wyborem. Ja znaczy, też tak uważam. Jakoś tak od początku do końca wydawało mi się takim najbardziej faktycznie naturalnym i takim... Dla mnie bardziej logiczny byłby Nil, ale Mois to był taki numer dwa. Znaczy to był na pewno wybór sensowny, dobrze przemyślany, natomiast właśnie ten że tak powiem element charyzmy i tego jak dany trener w rzeczywistości się sprawdzi no to tego już się nie da wykoncypować i przewidzieć, to się musi po prostu nie, no chodzi o to, że że, że jest no, więc, też jest, też jest prawda, że United świetnie. gra coraz lepiej. Znaczy, oni, oni, oni teraz na przykład mają oglą, oglądam ich mecze i mają pecha, mają bardzo często pecha, choć grają świetnie, wycisną przez 90. To nie minut. ma już fargi <grym> taki. No tak, no ale, ale, ale szatnia Manchesteru się rozłazi, na pewno. No. Tak? I wiesz, no, tak, takim przykładem świetnym obecnie to jest wijaż Bołasz, który też co do lepszego klubu tra trafi, to sobie nie radzi, tak? Rozsypuje się i. I... Dla mnie jego kariera od pewnego momentu jest fascynująca. Za każdym razem zastanawiam się, kto mu dał następny taki kru. No, ale to jest to... tak samo jak z Benitezem, no. No, no Benitez teraz Benite się troszkę, brazi... tak? No nie, no, no, Napoli na... zaczyna no Zaczyna, no ale no, no, wiesz, nie, no, bo to to jest właśnie. daj mu, daj mu, je, daj mu jeszcze nie, 8 nie. miesięcy. Nie, bo to jest taki typ Zakatował właśnie. drużynę w lecie, są tego efekty, rundę grali super. No ale po tej rundzie, no kiedyś musi przyjść dołek fizyczny, teraz Dobrze. będzie miał mikrocykl, to czego nie robią, nie robią niektóre drużyny, będzie miał mikrocykl, odbuduje zespół fizycznie i, z, i znowu, wiesz, no, wiadomo, że Napoli dwa lata temu, kto myślał o tym, że Napoli to jest drużyna na mistrza? No. No, A teraz ale dwa lata temu Napoli nie, nie, nie zrobiło takich transferów jak teraz. Ale, i, no nie, ale, nadal... ale Napoli sprzedawało i Napoli kupuje, tak? Yy, wiesz, no sprzedali Kawaniego, mieli za co kupować Gwajna i kupili Cajehona. Tak, bardzo, bardzo dobre transfery z bardzo no tak, to dobrego to są, klubu. To są, to, to są właśnie tacy, tacy trenerzy właśnie, Smuda, Benitez, Boasz pewnie znalazłby się jeszcze paru. Pewnie Mois okaże się niestety takim trenerem, którzy dobrze sobie radzą w klubach, gdzie... Jakby ich pozycja jest niezagrożona z powodu tego, że nie ma gwiazd w drużynie. Tak? I oni to mogą... Benitezowi miał, miał tylko jedno, taką był takim trenerem. A jak trafiałem do drużyny, gdzie nagle zaczynają się problemy Bo personalne... Bo tylko w Walencji. Ale Walencję też tak naprawdę, to on zrobił z tych piłkarzy gwiazdy, no tak, a nie one a potem, wcześniej były gwiazdami. A potem, tak? już, ale tak, a potem już, już były same no porażki. Dokładnie. No dokładnie. No, każdy z tych trenerów ma to samo. Liverpool same. też został taki... Wiesz, Zobacz, że Ale Wysu... Liverpool, dostał, Liverpool dostał świetną drużynę i on ją zepsuł. No, zepsuł. No, no Wygrał tak, tylko no nie, Ligę Mistrzów. No, nie, no pierwszy sezon miał znakomity, a jak później Liverpool grał w następnych sezonach, coraz gorzej. Później coraz gorzej, no ale, ale wtedy, kiedy I trzeba było coraz wycisną... transfery. Wtedy, kiedy wiem, trzeba z Liverpoolu wycisnąć esencję, to wycisnął, no, no. tak? No ale no, to, to do, bo dostał klub po kimś, a potem zaczął go urządzać po swojemu. No dostał nie, po to umierze, właśnie, No To właśnie a propos jeszcze do tej książki Domeneka wrócę na chwilę, bo tam jest taki moment, on na początku sobie wymyślił, że Generalnie jest rygor, wszyscy piłkarze tam 8:39 mają być na śniadaniu. Jak się ktoś spóźni, to w ogóle no, koniec, jakieś tam konsekwencje, tam oni jakieś kary mieli płacić i tak dalej. No oczywiście wiele z tego nie wyszło, bo gwiazdy typu tam Rizzi, Dan czy, czy, czy, czy cała reszta miała to w nosie. I gdzieś tam on później usłyszał, od, yy, przypadkiem chyba dwóch piłkarzy rozmawiali. Pamiętam, chyba Evra, e, tak bo to chyba jeden Francuz który grał w Manchesterze United. Mm -hmm który właśnie opowiadał o tym, że jak tutaj to się dzieje, że w szatni Manchesteru kiedyś była taka sytuacja, że Ferguson coś mówił i jeden z piłkarzy mu przerwał. Po prostu. I Ferguson powiedział, że jak się odezwiesz jeszcze raz, to nie grasz w tym klubie. I jak Ferguson to powiedział, to wszyscy wiedzieli, że tak będzie, tak, że to nie ma to tamto. Odezwij się jeszcze raz i wylatuj z klubu. A jak Domenek coś mówi, no to wszyscy go mieli w nosie. I... Dlaczego tak jest? No, no, nie, bo, no, między tak, innymi tak. Dla, dlatego, że Ferguson w Manchesterze United miał tą moc sprawczą, że mógł powiedzieć, że ten zawodnik no nie gra w tym klubieć. Tak Domenek też mi się nie powołać. Bo, no, chwili, no, ale tak. mógł nie powołać tylko i wyłącznie, ale, ale zaraz nie będzie Domeneka, będzie następny, ale, ale, no. ale to Anelka szedł do Domeneka i powiedział i, i mówił do niego wypierdalać. Tak? No. A nie no na tak się, tak się to skończyło. No, no. bo no. Doprowadził do sytuacji, kiedy różna mu odmówiła wyjścia na trening przed ostatnim meczem na mistrzostwach świata, gdzie jeszcze teoretycznie mieli szansę na awans, no także no, no, polecam. No rozlazło tak mu się, jemu akurat się rozlazło wyjątkowo, to prawda. No Fergusonowi no, nawet czy, jak się... Fer... Inna, czy, sprawa... Inna, inna sprawa, że to, co się dzieje teraz z drużyną Moisa w Manchesterze, to jest głównie efekt zaniedbań Fergusona, dlatego, że to Ferguson nie kupował Snydera wtedy, kiedy trzeba było kupować środek pola, kiedy trzeba było kupować rozgrywających, kiedy trzeba było stawiać na... Odchodzi, odchodzi Beckham, odchodzi Roy Keane. Giggs y, młodszy już nie jest, odchodzi z Coles. I tych no piłkarzy ja, nie zastąpiono. Geeks teraz nagle zaczął młodniecieć. <śmiech> cały czas młodnie. Każdy sobie znajdzie swoją metodę na to, żeby być młodszy. Ale, ale tych piłkarzy nie zastąpiono wtedy, kiedy trzeba było. No bo mówmy się, Cleverly, czy, czy, czy tam ten Cleverley czy tam ta cała reszta tych dziwnych piłkarzy, którzy tam biegają w środku pola w Manchesterze United, no to są kopacze, to nie są artyści piłki nożne Rojkin też nie był artystą, ale w swoim fachu, na swojej pozycji był numerem jeden albo dwa na świecie, tak? Nie, no, no był takim wyrobnikiem, no. no... wyrobnikiem, ale był sercem. Nie, no tak, to prawda, to prawda. Sercem, no, płucami, no. no... To prawda, nie, no to taki wyrobników ma, Karik no. jest takim wyrobnikiem, no, to ale to chodzi Carrick o to, to raczej że... raczej wó wózek ale, golfowy ale ma, Miałem wrażenie, że w którymś momencie Ferguson wybrał, że jednak tymi wybitnymi zawodnikami w Manchesterze United będą skrzydłowi. No, ale też ich nie ma. Znaczy, nie, myślę, że Miał, że... miał, miał przez moment. nie trafił a... w nie trafił, nie trafił właśnie, bo Valencia wow miał, być, też... takim no, miał zale... być takim zawodnikiem. Miał być takim zawodnikiem na nini, grał jeden nie. sezon, dwa sezony. W pewnym momencie dobre. Ferguson spalił się. Kupił paru piłkarzy, którzy się do niczego nie nadawali, tak? E, sprzedał... ale on to par... W ciągu tych. tam I on prowadził Manchester? 27 17. 25. To no. tak To była taka sinusoida u niego była. Nagle trafiał ze składem, transfery albo wyciągał wychowanków. Grał Manchester świetnie i potem nagle robił parę transferów nieudanych i takich okresów, to ze trzy, ja pamiętam no. co najmniej. Nie miał, miał, A oczywiście. potem Manchester gdzieś tam on wykopywał. W zdobył mistrzostwo, Tak, ale, no. ale przez ostatnie trzy lata środek pola, przez ostatnie trzy lata Fergusona, tak? Środek pola nie był wzmacniany znaczącymi piłkarzami. Wtedy, znaczy, kiedy... No, miał w... nadzieję, że na przykład będzie znaczy, taki jest, gawa, no, ale nie jest. Mnie się też wydaje, że Ferguson po, po tym, po, po paru piłkarzach których ściągnął właśnie takich gwiazdach, które nie bardzo mu się chciały dostosować, to on też na to, na to mocno patrzył. Po znaczy, tym, jak tam miał problemy z Cedrojem ze Stamem pamiętam też w pewnym momencie, e, że mu rozwalali szatnie po prostu i on gdzieś, No gdzieś tak, myślę... ale, ale, ale wiesz, ale m, jasne, no, poza tym zobaczcie w obronie, tak? Miał, miał parę, miał parę Village ferdinand nagle dwóch najlepszych środkowych świata w pewnym momencie przez lata, tak? Ze trzy sezony no to ciężko było szukać drugiej takiej pary, no -Pique, e, f, i, no tak, i, no tak. I długo, no. długo nic, tak? I nagle się okazało, że nie ma Ferdinanda, nie ma Widlicza. Nie ma, I nie ma tego całego środka pola, o którym powiedziałem, tak? Jest runej, kupili van Persiego, no ale van Persie musi dostać piłkę od kogoś. Jeżeli nie ma za plecami dziesiątki, a, nie ma, a on nie ma ani dziesiątki, ani ósemki, ani szóstki, ani siódemki na boku. Tam nie ma, tam połowy numerów nie ma w tym, w tym klubie w tym momencie. No. Tam, tam mało kto jest do grania. No. I to jest problem Mojsa, który kupił sobie Falainiego z Evertonu. Nie bardzo wie, jak z niego zrobić użytek. Manchester ma całą furę problemów i długo się będzie z tego wygrzebywał. No właśnie, zastanawiam się jak, po, jak potraktują Moisa, bo jak sobie przypomnimy pierwszy sezon y, y, Fergusona, to... To był gorszy niż pierwszy sezon Moisa. Tak, więc zastanawiam to, to się to właściwie... będzie w stanie to tak, opanować, tak. Czy, czy nie. No to jakby myślę, że Ferguson... Jeszcze cały czas dość blisko na to patrzy i, i ja myślę, i ja myśli, widzi, czy, ja, czy moi sobie znaczy, radzi, czy nie przypuszczam, radzi. No. Przypuszczam, że, że Moisowi dadzą, dadzą, dadzą dograć do końca sezonu, że tutaj warunkiem nie jest obrona tytułu mistrzowskiego, tylko dostanie się do Ligi Mistrzów, co jest absolutnym obowiązkiem Manchester United, bo to są po prostu... Znaczy nie, no, gdyby, A, łatwo, gdyby, łatwo nie gdyby, będzie, łatwo gdyby... nie będzie bo, bo, bo Liga Angielska w tym sezonie wygląda zupełnie inaczej. czy znaczy, tak jak powinniśmy się, mówi, nie, się nie, tak jak wydaje, się że Mois tak, tak na taką drużynę, na, na, na tyle właśnie yy, gwiazd, z których każda trochę ciągnie w swoją stronę, to jednak jest za, za słabo za, za słabo, tak, za słabo umiejscowiony w futbolu angielskim jednak cały czas. Za mało mhm. osiągnął, jest za młody. Podobny problem ma e... trener reprezentacji Czy Znaczy ja z... myślę, że jeżeli nie dadzą mu szansy i nie dadzą mu dwóch, trzech sezonów, to to będzie wielka porażka Manchesteru, bo to chyba było myślane w ten sposób, że to ma być kolejny trener, który na, ma lata. Się, na lata ma się rozwijać razem z zespołem, ma dojrzewać ma, w tym chyba, klubie. Chyba, że mają takie podejście Więc i rzeczywiście zmiana... Zmiana po roku albo po, po, po półtora znaczy, roku takiego trenera ich, to będzie znaczy, koniec czy, pewnej czy, filozofii w Manchesterze. Przykład Fergusona pokazał, że warto jest założyć. No właśnie. No nie, to nie bez tego, że, że nie zawsze roku, będziemy po takiego. Po roku już widać, że po roku już widać, no, no, czy trenera sobie że, radzi, czy nie. zastanawiam tak naprawdę, się, właśnie, czy da dobrem czy Nie, nie rokuje, nie rokuje. Ferguson miał ciekawy pomysł, żeby zbudować rozegranie na zawodnikach Barcelony. Próbował wyjmować Szawiego cztery razy. W 2001, 2002, później w 2006. Podchody robił do Szawiego, Później robił podchody do Iniesty. Później robił podchody do Fabregasa. Później nawet robił na koniec podchody do Tiago, którego nie udało mu się wyjąć. Wyjął go dopiero Guardiola do Bayernu. Tak? Chciał kogoś takiego i chciał dookoła niego zbudować pomoc. Nie udało się. Ale jeżeli się nie udało tu, to można było spróbować wyjąć, nie wiem, tego Snydera, którego ja cały czas, nie wiem, mam gdzieś tak w głowie, że ten człowiek powinien, to jest urodzony no, piłkarz wydawało do, się, że do, w pewnym momencie jest blisko. właśnie, mnie się też że tam musiały jakieś pozasportowe. Tak. Bo już ze sportowego punktu widzenia, to niemożliwe jest, żeby do tego transferu nie doszło. Tam musiało mm. być jakieś. Jakieś coś innego, e, innego. Może finansowe, nie, nie mogli się spotkać, nie wiem, może Snyder a potem, miał Focha a po, akurat. Tam, a, bo, potem, a potem, nie. Znaczy, nie albo jeszcze by, był Murinia między tym, Był Murinia, który, powie, który powiedział mu zostać w winterze, tak? Ja do ciebie wrócę. W ogóle nakład mu bzdur do głowy jak to Mourinho. On, Wcześniej Mourinho. go zar, najpierw go zarżnął w winterze, a później mu źle doradził, a później okazało się, że y, ten wybrał Galata Saraj, tak? No i poszedł do Galata Saraj, który mu uratował teraz w kuriozalnych okolicznościach Ligi Mistrzów y, w dziwnym meczu <głos> na, na zaoranym placu. Coś pan panie redaktorze powiedział a Mourinho, a to jest nasz ulubiony temat przecież. No właśnie odpadł... A bo Mourinho też jest ciekawy fragment w książce Domeneka, ale to Olo. już nie będę mówił, bo już nie chcę, to nie będę całej książki opowiadał przecież. A opowiadaj. Jest... No, opowiadaj. A opowiadaj, bo redaktor chętnie posłucha i na pewno skomentuje, jeżeli chodzi o Mourinho. <głos> ja się bardzo cieszyłem, nie? on no, no, wyjątko... Sunderlandem z Pucharu Anglii. Wyjątkowa to jest. No, wypad nie... nieprzy... Sunderland z Pucharu Anglii. Ale postać. w innych polach sobie radzi bardzo dobrze. Jak sobie radzi, no Tam jest, tam jest jak, jak, jakie argumenty wysuwał Mourinho w momencie, jak Domenek próbował powoływać Francuzów z Chelsea których tam się przewinęło paru no. w międzyczasie. Więcej jest tylko w Newcastle obecnie Tak, no <laughs> więc Mourinho mówił mu, że lepiej nie powołuj tego piłkarza I Może to był termin UEFA oficjalny Domenek mówi, no ale takie jest prawo, tak, gramy mecz eliminacyjny, więc ja go wyślę powołanie, znaczy tam jeszcze było tak, to był Makelele chyba, który zrezygnował z kadry na chwilę a potem chciał wrócić, no, ale nie chciał sam tego ogłaszać, bo właśnie bał się Murinio, więc ustalili z Domenekiem, że Domenek wyśle powołanie, no i wtedy nie ma wyjścia. Takie są przepisy, że Makelele mm -hmm. musi pojechać, bo jak nie, no to, to tam chyba w dwóch meczach czy w będzie mógł zagrać w, w, w klubie. No i Murinio zadzwonił Domeneka i mówi, że lepiej go nie bierz, no bo, bo nie. On mówi, no ale chce go, potrzebuje go na eliminację i on przyjedzie na te dwa mecze i zagra. No co Muriel powiedział, no to sucho, jak on pojedzie, to on traci miejsce w Chelsea, nie będzie u mnie grał w ogóle, i po co ci to? Świetnie, nie? No i takie były, takie były z nim rozmowy. No ale Mourinho paru piłkarzy wykończył y, właśnie w ten sposób, że miał tego typu swoje pomysły. No, to jest, to jak y, to blisko było na przykład wykończenia Ramosa w Realu Madryt. Nie udało się, bo Ramos jest za dobrym piłkarzem po prostu, tak? Ale wykończył na przykład Casillas'a. Zupełnie, lekką ręką. Y, czy pan z to jest tym, tym transferem do Zenita to jest prawda w końcu? Czy to jest paczka y, dziennikarska? Y, tak. Znaczy piszą o tym w prasie, no ale to prawdy w tym to zobaczymy, no bo to jest tak, że... No bo podobno na stronie Zenita, nawet specjalnie wszedłem, sprawdziłem rzeczywiście i Casillas i Zanetti figurowali jako transfery. No, to, już, jest, jest, już tak czarno na białym. Czarno na białym, moment. tak. No to już czarno na białym. No to... Znaczy czarno na białym, ale cyrlicą. Nie wiem, czy się liczy. Znaczy, li, li, liczy się pewnie jakieś 300 milionów ludzi to na znaczy, Oczywiście nie mam pewności, czy to była oficjalna strona Zenita, bo w tych rosyjskich stronach tak nie, nie, nie, nie poruszam się znaczy, bardzo, bo, bardzo bo, sprawnie. Bo, bo w ogóle internet w Rosji jest inny, nie wiem, tak. czy wiecie. Tak? Oni mają swoje, na Wikipedii też Oni mają rosyjskie. w ogóle swoje portale, wortale, i w ogóle mają swojego Facebooka. i mają... Kontakty. <głos> to tak. się chyba tak nazywa. Coś mają w ogóle... U nich Facebook jako taki, to w ogóle tak... Siord znaje tak jak działają no. Znaczy, bo oni mają to swoje w kontakcie, co jest coś takiego, jak w Polsce było, że... Nasza my, o, my mamy swoje ale, No, nasza klasa to w ogóle jest przypadek skrajny, ale to my mamy Allegro i jak eBay chciał wejść do Polski, to Polacy mają Allegro, więc ten eBay, który się nie za bardzo Odbił starań, się od ściany. Odbił się od ściany. Tak, tak, tak samo się, tam się Facebook Facebook się odbija od Trochę Rosji. wchodzi, ale trochę się odbija od tego w kontakcie. tym pamiętajcie, że tych, tych, tych Rosjan to trochę sporo jest tam, więc... Ale ich coraz Przenieść tam parę Słuchaj, nie, nie wiem czy wiecie, ale w Rosji Ro rocznie Rosjanie wypijają 60%... Dwie, że mamy rosyjskich słuchaczy, przynajmniej jednego na pewno, więc będziesz miał zaraz komentarz. 60% mocnych alkoholi chyba, nie... że w ramach... produkowanych na świecie. Chyba, że w ramach równowagi opowiesz jakiś dowci po głupich Polakach też. Na przykład ilu Polaków kręca że Ja pracowałem na evencie zorganizowanym przez jakieś rosyjskie konsorcjum z okazji sprowadzenia podpisania kontraktu i to konsorcjum między innymi, chyba chodziło o wódkę właśnie Do no Russy mają taką i wódkę, no Tak. Z... <grafię> co i wyst mogą wyst wystąpił, wystąpił, wystąpił w łazienkach, yy, wystąpiła gwiazda o, Opery Moskiewskiej, Dmitrij Porostowski. nie, Dmitrij po który wziął za swój koncert więcej niż za bijące narodowy. On występował 35 minut w łazienkach. No. To właśnie a propos tego, co, co mówisz. No, a, a druga rzecz, ile się zarabia? No. Że tych Rosjan ale... się pogubiłem. Nie, tak. a propos wypijania przez Rosjan tyle alkoholi, <grym> dlatego stać ich na to, żeby zapuszczać. Z zapłacić czego wynika, że, że Kasia się zynicie. No, ale... Ale... <grym> Rosjan jest dużo, ale, ale ten instytut ich do badań, ich do badań, do badań tam chorób różnych stwierdził, że ponad 2 miliony rocznie się zapija na śmierć. Także coraz mniej no, jak ich. Jakieś... Dwa miliony to, nie, no, to są takie kraje na świecie, w które wszystkie wojny na świecie nie wykończyły. Ja ta, dzisiaj samych ja... roskich niewiele mniej wykończyła druga wojna światowa. Ja dzisiaj jakąś pięć prowizję w takiej księgarni będę musiał wziąć, bo ta książka I mi się... 20 milionów raz 500 razy... Lat... Dobrze, tego. Przypomniała mi <grym> się ta biała gorączka napisana przez dziennikarza Hugo Badera. Bardzo dobra książka. No ale to nie jak do końca o Rosjanach <grym> było. No, ale w no, mieszkańcach no, kraju tak, rosyjskiego. Tak, ale to tak samo tak samo my byliśmy no, ale mieszkańcami wiesz, kraju rosyjskiego. Podejrządzenie statystyki mogą się łapać. No tutaj bardziej. A jeżeli o tym rozmawiamy, to bardziej to jest sprawa tragedii, jaką jest nieprzystosowanie ludów północy w ogóle, bo to nie jest tylko sprawa mieszkańców Syberii, ale też mieszkańców, nie wiem, północnej no, Kanady tam no, i No, Syberii, bo tam pamiętam, to tak, tak, tak, tak onacie tak raczej jechał południem e, Rosji, a nie północskiej. Począ. Tak, w... no, tym niemniej... Tam, w tym, w Białej Gorączce, ja już nie pamiętam, mm, to no, bo tutaj myślę, że to była Syberia. Tam. Nie, no dojechał na I na dojechał wszędzie tak. tam dojechał. Ale on tam jechał gdzieś do, do, do, do, po południem Rosji, nie, czy znaczy nie południem kontynentu. Po południem... Bo południem... Nie można powiedzieć, <śmiech> że kluczy. <śmiech> no wiesz, on zrobił... Zro... Zro... Zro... Zro... Chyba, ch... chyba, chyba panie redaktorze się panu dwie książki A Nie masz przypadkiem, bo tam jest mapka w tej książce. jego Wrogom w dużym skrócie dla słuchaczy, którzy nie czytali, to powiem, że chodzi o to, że generalnie ja ludzie, którzy przez, przez, przez całe tysiąclecia nie spożywali produktów y, zbożowych, a do takich należą ludy północy, które żywiły się głównie tłuszczem zwierzęcym. Y, po prostu ludzie, którzy tak genetycznie mają, nie trawią. Z mięsa słabo wódkę się robi. Z mięsa się słabo robi, ale da się, jak zgnije. To, to nie moje doświadczenie. No więc oni słabo po prostu trawią alkohol. W związku z tym, dopóki go nie wydalą z organizmu, to są pijani. No. W dużym skrócie. To ja jestem ludem północy. Nie. Jesteś... Dobrze, no To To nie tylko, to nie, tylko nie, nie mogę znaleźć książki, a to nie tylko tyczy się ludzi. To się tyczy Indian, północy, to się tyczy. Chińczyków, ale w ogóle też ras, e, rasa żółta, cała co e, Turcja, to, coś żółta, coś to, świat, to pracy tak. kiedyś tak. na wyjeździe. Tak. Tak. <ślaffy> nie, no generalnie oni tak mają, no nie bo nie mieli doświadczeń z pszenicą, żytem i. albo film o samolajach trzeba zacząć oglądać, jak oni mają taką malutką flaszeczkę sakę i tak wypijają dwa takie naparstki. Sakę ma 22% i normalny Polak to jakieś takie wadziemy. super mocne sake. Nie? Litr, litr przed śniadaniem wypił poszedłby do pracy trzeźwy. Ja kiedyś w dostałem w prezencie sake, które miał 12% chyba. Właśnie taką małą buteleczkę. To mocniejsze piwa u mnie w sklepie sprzedają. No dokładnie. <laughs> to po takiej buteleczce sake, A propos, no to... a propos pojedynę, miałem, miałem spotkanie, z, napisałem nawet na Facebooku, miałem spotkanie z osiedlowym Żulem, który podszedł dzisiaj do mnie rano na podwórku i podszedł i powiedział do mnie Przepraszam bardzo, ile ja od Ciebie... Już wczoraj na piwko wziąłem. Ja mówię, dwa złote. Proszę bardzo, zwracam, przepraszam, mnie wam dały finansowe. To. I tak się potrafi odnaleźć człowieka. Proszę, są uczciwi ludzie. Ciekawe, no. czy tak samo by oddawał, gdyby chodziło o 20 tysięcy, albo 30, albo 50. Albo chociaż o dwa tysiące. Nieważne. No ja, ja, ja, Dwa ja... złote to jest dużo pieniędzy. Jak masz kaca? No ja, ja, pod... ja, wiem. ja o tym wiem. No ja ale... ja podobnie Jakby nie... redaktor Zawada mieszkał na podwórku, na którym się tak od Remki pożycza na piwo 50 tysięcy złotych. <grym> tak, to to, nawet na zamkniętych osiedlach tak, w to, to jest tak nie nie koło, jak już jesteśmy przy Rosji, to pod Rosją, jest, pod Moskwą jest taka rublówka. To tam, no, chyba, to tam, no, tam, to tam pewnie tak. tak. To tam na, na wódkę i koks. Tak, tam, Jeden drugiemu pożycza na najdroższe koniaki 50 tysięcy dolarów. Zwrócę wieczorem. Jak kiedyś przeżyłem podobne. Historię, tylko że miałem w ogóle dubletowo, bo przede mną stało dwóch takich. I pierwszy, przed taką garścią, dosłownie znaczy w dwóch rękach trzymał mnóstwo drobnych, głównie tych żółtych, widać gdzieś tam uzbierał i takie na ten blat wysypał. I pokazał pani takie wino, gdzieś tam na dole stało, w kącie, w plastiku. Tak, tak no i pani zaczęła to liczyć, liczyć, liczyć. No i okazało się, że brakuje tam wiem, 20 groszy, na co pan się bardzo zdziwił, pani że niestety podrożało. No tak zmarkotniał, wygląda się mówi, a przepraszam, a ma pani coś podobnej półce cenowej? <laughs> ten... Ale nie był koniec, bo następnie podszedł drugi, e, który nie wysypał pieniędzy, tylko stanął tak przed tą ladą i tam oczywiście tych alkoholi, y, półki różne. No i na dole tam to są te tanie wina, potem jakieś te, no, a na górze te najdroższe alkohole, więc on tak stanął i w pierwszej chwili zaczął tak palcem... O tym górnym rządku wodzić, ale pani nie dała się zmylić i wyciągnęła mu z podlady wino proste. Czyli tak, piłka po tej nożna takiej, była... Po tej krótkiej dygresji, po tej krótkiej dygresji wrócić, możemy wrócić do nawałki. Zostaliśmy wywołani też, jeżeli chodzi o piłkę nożną, a propos tego, i, czy Messi zostanie sprzedany. A, w nie, komet, no, w cię, no, znaczy, no moim zdaniem, Moim zdaniem zostanie. To, ale nie że teraz już w, w tym oknie W wieku tak? 40 lat. Nie, nie, nie, nie. moim zdaniem, moim zdaniem wszystko w, w klubie w klubie już w na Barcelona, stronie Spartaka jest napisano. nie, no dąży, dąży, dąży nie, no wszystko... Ale te no, nie, wszystko przy, znaczy nie mówię, że że zostanie sprzedany, ale Ale zostanie. No ale Będąc ostatnio w Barcelonie, no posłuchałem kilku śmiesznych historii na ten temat, jak zarząd klubu FC Barcelona, który wcześniej śmiał się z Guardioli, twierdząc, że jest filozofem, buddystą i tak dalej, i że do niczego się nie nadaje, bo to filozof. Ten sam zarząd tak samo śmieje się z Messiego i tam z jego rodziny, metod jego treningowych to, że odsunięto mu ludzi ze sztabu w sposób kuriozalny, ze sztabu fi przygotowania fizycznego, co się odbija. Messi przez... 5 lat nie miał żadnej kontuzji, nagle zaczął yy, mieć no, kontuzję. Ale no zaraz, zaraz, zaraz. Oczekiwałbyś tego, że zawodnik będzie grał przez całe swoje życie, nie mając kontuzji? Nie, oczekiwałbym tego. Znaczy, no że wcześniej, jeżeli... czy później, oczekuję... Ja oczekuję tego, że jeżeli jest jeden piłkarz, który jest prowadzony, który jest bardzo cenny dla drużyny i ma swojego trenera przygotowania fizycznego, ma swojego fizjoterapeuta i swojego masażystę, to w ramach nagrody dla tych ludzi nie przesuwa się ich stanowisko wyżej po to, żeby szkolili innych fizjoterapeutów i yy, nadzorowali wszystko w klubie, tylko żeby zajęli się tym, kto jest dla nich ważny. Czyli jednym, jedynym piłkarzem, który powinien być traktowany w sposób wyjątkowy. Ze względu na swoją specyfikę gry, ze względu na, na to, że ma krótsze na przykład nogi, inną kurczliwość mięśnia, inne przyspieszenia, pracuje na innych obciążeniach, to wszystko, co wykrył Guardiola przychodząc i traktując Mestiego w sposób wyjątkowy, spowodował, że przestał ten chłopak mieć kontuzję, spowodowało, że on się zaczął rozwijać i fizycznie, i piłkarsko. Zmienił mu pozycję, zmienił mu sposób przygotowania. Zmienił mu dietę, a teraz ten, ten sam zawodnik został kompletnie odpuszczony przez klub, dlatego że pojawił się nowy Mesjasz, tak? Jest Neymar, tak? I y, jest Neymar. Wszyscy w zarządzie mają interes w tym, żeby promować nowego zawodnika. A tego, jak przyjdzie ktoś za 200 milionów czy za 150, to go, to go puścimy już bez żalu. No, tak samo było z Ronaldinho i z Messi. Oczywiście. Tylko, że Ronaldinho sam się skazał na, na, na banicję. Ciężko zapracował na to. On, on, on, on wciągnął nosem taką, taką, taką furę różnych dziwnych rzeczy, że to. No ale to piłkarz wielki, odpowiednio traktowany, odpowiednio prowadzony, mógłby grać dla tej Barcelony do dzisiaj. Ktoś, ktoś odpuścił, tak? Odpuścił wtedy, no wtedy rajkart. I wracamy do punktu wyjścia, czyli do trenera, który musi panować nad szatnią. To niestety czasami jest bardzo trudne, a niemalże niewykonalne. No a zobacz, na przykład... w. Ale niektórym się udaje. Przykład City, na przykład, mówię o Manchesterze, jest zaskakujący. Nie no, życie niektórym się udaje, no czasami znaczy, ktoś c... wygrywa jednak. No, e... znaczy, City to przykład ciekawy w ogóle, bo Pellegrini, który generalnie nie słynie z tego, że jest jakimś tam Yy, yy, strasznym porykiwaczem i tam na swoich piłkarzy z batem czeka, no ale okazuje się, że wszystkie Madryt, w Realu Madryt chodzili mu zawodnicy jak w zegarku. No ja właśnie mówię, bo to nie chodzi o to. Krzyk, krzyk jest zazwyczaj oznaką słabości. To jest, to jest jeszcze jest, ale, ale, ale, ale zobacz, ale... w Realu Madryt Mourinho nigdy nie osiągnął tak dobrego wyniku, z tak mocną Barceloną, w tak mocnej lidze. Później jak Barcelona rzeczywiście zaczęła mieć swoje tam demony, problemy i tak dalej, no to Mourinho ligę wygrał. Ale Pellegrini i Pellegrini później w każdym klubie, w którym był, e, robił świetną robotę, po cichu, spokojnie zarządzając tym od wewnątrz. Teraz w City okazuje się, że on przychodzi, jasne, że tam zdarzają się radosne mecze, takie jak ten 6-3 z Arsenalem, gdzie to co, to, co wyprawiało obronę Arsenalu, to należałoby nagrać i puszczać to to wszystkim prawda. młodym obrońcom, żeby im pokazywać, jak ja reprezentac... Obrona reprezentacji Polski. No no nie, ale no sześciu to co? Nie stracili. No to prawda. No no pra... bo grali... Może to... nie graliśmy z City. No no, tylko to to... Raz z Hiszpanią za smudy 6-0 no tak. przegrać. No ale no Hiszpania tak. potem została mistrzami świata i generalnie no tak. da, dawała radę. No ale no ale ten to, to, to City Pelegriniego to jest bardzo wiarygodny zespół. Nie, no, jak, jak się Chyba patrzę pierwszy na to... raz, odkąd City, że tak powiem, został no, kupione bo, bo, i, i zbudowane. Pierwszy raz o, o, od, od kiedy zostało kupione, zwolnili Manciniego, no co? Pierwszy raz jak go zwolnią drugi raz. Nie, no, bo, bo, bo dla mnie, dla mnie przykład, przykład trzymania w City Manciniego był absolutnie niezrozumiały, znaczy tyle lat bez żadnych sukcesów i co więcej, tak naprawdę z kompromitującymi porażkami tak naprawdę i na arenie międzynarodowej i, i, i, i wewnątrz w Anglii i oni trzymali tego ile? Cztery lata? No są takie zaćmy czasem no. u, u Ale to było po prostu absolutnie nie, nie, nie, niesłychane. No. Szansę mu dawali. Dawali mu cały czas tak. szansę, tak. Kiedy tam, I tam cały czas były problemy, w szatni. Nie mówię tylko z problemy z tewendem, no no nie tym A tutaj nagle to City gra i to gra coraz lepiej. I mało tego gra coraz Nawet bramkarza Harta, teoretycznie tak. nietykalnego dało się, za, z, dało się posadzić na ławce z korzyścią dla drużyny, mimo tego, że ten jego ten Rumun. Pantaleon. <śmiech> <śmiech> Pantaleoni on się chyba nazywa, tak? Ja nie się nazywa. A chłop ma. Z dwa, nie chodzi o Pantaleon. I no, chłop ma dwa metry z kawałkiem. No, wygląda ale, świetnie. On, no ale tam, wiesz, tak, tam... Mi to, tak mi to na że są koń się nazywa. No ale wiesz, da się rady Rumuny byle jak postawić na bramce i wygrywać mecze, tak? Pantelimon. Tak. Ale Panteleon. No jest lepsze. Bo City wygry... Nie, bo tam chodzi o to, że tam świetnie gra obrona, świetnie gra pomoc i znakomicie grają z przodu. No, no to jest. No, to jest... To... Z... Wiesz, no <laughs> tego, z bramkarzem, z, dlatego można z tak broniącym, z tak z broniącym bramkarzem można, można wygrywać mecze, no, bo on nie no jest tym, bardziej, tym, bardziej, tym bardziej, bardzo ciekawe będzie zderzenie tych drużyn. Widzę mistrzów. Mówię o Barcelonie i o City. Tak, to ba e... bardzo ciekawe. Bo tutaj, związana. bo tutaj ten kto zabierze piłkę, ten wygra dwumecz, mecz tak? A czy Barcelona jest w stanie w tej chwili zabrać Manchesterowi City piłkę na, e, nie wiem. 70-65% yy, czasu grania. Nie wiem, nie jestem o tym przekonany. Uważam, że Barcelona no nie, idzie... fizycznie nie, nie jest drużyną gotową to na takie starcie w tym City momencie. Widać, że, że City, w trakcie trwania tego sezonu, gra coraz lepiej. Widać, że, że, że ta praca zaczyna przynosić skutek właśnie teraz. Nie wiem, do, a to do meczu mamy jeszcze dwa miesiące, nie czy tam półtora. Znaczy, mecz, jest... mecz City z Bayernem był w ogóle ciekawy. tak? tak. Znaczy ja w ogóle uważam tak, że... Znaczy to był świetny mecz wykonany. Świ -świ świetny nich, mecz był w ogóle, tylko że ja się zastanawiam, co by było, gdyby Bayern tych goli nie strzelił tak szybko. Czyli gdyby je strzelił, nie wiem, jeden gol w 45, a drugi w 60 minucie... To by... może przegrywaliby już 4-0 i byłoby 4-2. No nie, dlatego że, City, <laughs> dlatego że City oddało Bayernowi piłkę, a dopiero potem, jak, jak przegrywali 2 do 0, okazało się, że to był głupi pomysł. Bardzo szybko się połapali w tym wszystkim, i bardzo szybko się ogarnęli i, i, i wyprowadzili, zaczęli prowadzić grę. Im nie można dawać prowadzić grania. Tak? Są takie drużyny w Anglii, które wybijają im, nie wiem, kopią po trybunach, strącają gołębie z dachu i tak dalej i uzyskują z nimi remisy no ale żeby z nimi dobrze zagrać w piłkę normalnie, face to face no to trzeba naprawdę wielkiej drużyny która to no, będzie... się przekonał Arsenal no tak, Arsenal też chciał prowadzić grę no. i nagle się okazało, że piłki nie wącha no ale jak na razie nie. strzelić trzy gole i przegrać 6 do 3 no to, tak, to jest, to jest to prawie osiągnięcie. To to to zwłaszcza, że Arsenalowi nie zdarza się w tym sezonie to dobrze, często to ja może bym tak chciał klamrą zamknąć temat piłki nożnej czy nie? Tak, jeszcze, tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze się było. otworzy pewnie. pewnie. Jeszcze się, się, pewnie się pewnie nie raz otworzy. U nas no. jak trup tak teraz jak, to, jak, jak to powiedziałeś, to zacząłem się gorączkowo zastanawiać, co jeszcze się wydarzyło takiego, co musimy koniecznie poruszyć Ach, przez te trzy koń. miesiące. Ale to około, jako, Kamil Stoch! Nie, nie, nie, nie. jeszcze chodzi o piłkę, piłkę nożną. No. A. Piłka nożna? To, no ale piłka o nożna, piłka piłka nożna, to już chyba niewiele. Nie, nie, nie chciałbym tak na koniec jeszcze wrócić, właśnie po tym wszystkim, co tu powiedzieliśmy. Ale do nie wiem, tego... o Legii nic nie powiedzieliśmy. No, nie Henningberg. Nic mówić. Nie, no, znaczy, no Henningberg, Henning jako trener, wiemy, wiemy, jakie ma osiągnięcia. A to jako teraz przechodzimy do, do współczesności. To żadne. Tak, tak, znaczy, bo no, nie będziemy się paswić nad legią i opowiadać o tym, że. Tam... Nie, chciałem tylko na koniec chodzi o, o, o, o, o tym, całym, co powiedzieliśmy o trenerach, którzy sobie radzą z szatnią, nie radzą i tak dalej, że jednak jeszcze jest poważna różnica, to 100 razy, między klubem a reprezentacją, że jednak w klubie mimo wszystko jest łatwiej zapanować nad szatnią, bo zawsze jest chociażby kwestia kontraktu pieniędzy i tym tego, że piłkarz się musi liczyć z tym, że, że, że... że może w klubie kokosa wylądować. Tak, że może po prostu jak będzie za bardzo podskakiwał, to przestanie zarabiać. W reprezentacji ten bat jest sporo mniejszy jednak. A dwa, a propos charyzmy czy niecharyzmy i tego, czy trener musi być jakimś wielkim wcześniej z sukcesami człowiekiem, to przypomniał mi się trener, który nas wyrzucił z mundialu, czyli niejaki Fomienko się nazywa, o którym chyba wcześniej w życiu nie słyszał a który mało mu braku, brakuł mu jednego gola tak naprawdę i by ta Ukraina pojechała na mundial. Więc i ma dużo gorszych piłkarzy niż Polska tak naprawdę, bo, bo w tej chwili Ukraińców to tak... Tumy... No, no i zapanował nad zespół, to... który był w kompletnej rozsypce. Tam no tam, tam, tam, tam, tam bo była taka, tam nic po prostu. Ale to że, to, że Polaków regularnie ogrywają ci, którzy później przegrywają ze wszystkimi, to już jest norma. Tak. Dlatego, że jak popatrzysz, kto polskie, polskie drużyny w mistrzów wyeliminował po kolei, czy to był Anderlecht, Austria-Wiedeń, czy to, no, tak, e, tak, czy to czy była Siewa, to z jakim dorobkiem oni później kończyli grupę, no to są najgorsze no, ale, ale, ale, ale ci Ukraińcy, że, ci Ukraińcy myślisz, to nie, że Legia, nie było Legia. tak, że, nie, Ukraińcy fajnie że oni grać z tą Francją Czyli... polegli, bo Francuzi byli mocno, yy, mieli zbroje obstrany, podejrzewam, po tym pierwszym meczu 2-0 przegrali no, Na pewno. I to nie było takie, że e, przecież nawet nie, no... te pani pani Pogodynka tam e, motywowała tym, Bardzo że, się, jest. że się będzie rozbierać. No i, znaczy, co i ciekawe, się ta, drużyna, ta drużyna urodziła się na Stadionie Narodowym. Jedyna słowiańska drużyna, jaka urodziła się do tej pory na Stadionie Narodowym to Ukraina. Naszym, e, tak, naszym, tak, naszym narodowym. narodowym. W tym meczu z Polską, tak? bo oni no. przez te pierwsze 15-20 minut tak zmietli naszą reprezentację. To jest reprezentację. Ta klamra, której szukałeś. Tak jak polska drużyna, która awansowała z świata urodziła się w, bodajże w Kijowie na meczu z, z Ukrainą. Tak jest. Tak ukraińska drużyna, która Lekko nie braku, awansowała na Lekko Mistrzostwo braku, Świata. Brakło tej kropki. Natomiast, natomiast, na, tych natomiast jednak... bardzo, bardzo mnie też zastanawia ten poród, który teraz, którego teraz jesteśmy świadkiem, czyli to, że rodzi się drużyna piłkarek ręcznych, która okay, za, chwil, za, za chwilę przejdzie na emeryturę. Ona jak nie, ten, jak ja to ten myślę, że... Benjamin Button to się, tak. się, się, ja myślę, się rodzi. Lętkowo stary noworodek. Nie będą, nie będą... Młodnieć niestety no, Nie będą ja młodnieć, a następców niestety... też następnych no, nie, nie widać Trochę jak w naszej piłce ręcznej trate... u mężczyzn Tak, tak. No. i to będzie też taki krótkotrwały Znaczy w piłce ręcznej jest gorzej Dlatego, że trenerem nie jest Rasmussen Tylko Bigler A Bigler nawet nie jest w jednej dziesiątej Tak dobrym trenerem jak, jak jest Rasmussen Bo ja nie rozumiem Na przykład braku powołań dla Jachlewskiego Dla mnie to jest niepojęte To jest w tej chwili najlepiej broniący Polski skrzydłowy po drugą też wiecie, że na przykład do trenera Rasmusena piłkarki wszystkie mówią po imieniu no, i okazuje się, że też ale się jak da, mówi, jak ale trzeba. jak mówi shut the fuck up <śmiech> biorąc czas to jest cisza jak makiem zasiał tak? jego spokój w sytuacji, on, poza tym on nie bierze czasów bez sensu to co ja czasami widzę Jasne, najbardziej dla mnie dwoma imponujące, imponującymi czasami wziętymi w piłce ręcznej były czasy wzięte przez Bentę. Jeden po to, żeby powiedzieć, sekund, a że drugi mamy... żeby przybić piątki jakby tak, mieliśmy. Tak, to były dwa najlepsze czasy, jakie w życiu widziałem, ale czasy brane przez Rasmusena są doskonałe, dlatego że w momencie kiedy nie idzie drużynie, on mówi do tych Ostatni czas z Francją też mam wrażenie już był na tak, tak tylko tak, po to, to żeby no, już, już, tak, jest, tak, to już tak, nie ma szans, żeby im pokazać, zegar, sekund, żeby im czy... powiedzieć, że mogą tą akcję nawet przegrać, a co, potem co zrobiły zrobiły, taki, no. czy lepiej było zrobić coś takiego niż to co kiedyś zrobił Wenta z Serbią, tak? Czyli no tak. oni zagrali za szybko akcję i zamiast rzucić piłkę nie wiadomo tak. gdzie, za... zagrali piłkę Serbom na kontrę. E... Jasne, takie rzeczy się też zdarzają. Wenta zapłacił po pozycją trenera kadry narodowej, co się odbiło z kolei na rozwoju polskiej piłki ręcznej klubowej, bo mamy dwa, dwie... Dru... Barciak, to jedna akcja potrafi tak. zaważyć. No. <śmiech> no tak, czasami tak jest. No i, i w piłce nożnej jest jeszcze gorzej, bo w piłce nożnej ten wynik jest w ogóle niewymierny. Czasami drużyna grająca świetnie, e, tak jak, nie wiem, Barcelona z Chelsea i to, co wracamy ciągle do tego niesprawiedliwego wyniku, kiedy Barcelona była lepsza, odpadła. E, Guardiola de facto Zapłacił głową, Barcelona zapłaciła prawdopodobnie swoją przyszłością za, za jego zwolnienie i nie, gdyby Messi strzelił karnego, może Barcelona miałaby wygraną, obronioną Ligę Mistrzów i, i, i nie, nie trzeba było żadnych zmian. A tutaj jest tak, że Venta... Ja wygrałbym 7 milionów w Totka. A, a Venta, no nie, bo czasami to zależy od jednej akcji, tak jak tutaj u Venty, tak, że z no, Serbią, mówię. przegrywamy mecz z Serbią, a Wenta y, de facto staje się motorem napędowym całej Polski Ligi. To się nazywa Ligi, efekt no. skrzydeł motyla, tak? Jakoś tak, Tak, było, coś tak coś takiego tak, było, tak. jakaś taka historia. No ale rumoista. jak popatrzysz na to, jak gra y, Wisła-Płock, mimo tego, że jest bardzo osłabiona w tej chwili bo tam plaga kontuzji i tak dalej, no ale dwie polskie drużyny mają szansę wyjść z grupy nie w Lidze Mistrzów. To, to jestem bardzo zadowolony to akurat, że Wisła Płock ma szansę wyjścia, to dlatego, że wreszcie ktoś w zarządzie stwierdził, że może by jednak doinwestować porządnie tą drużynę i zatrudnić kilku... No, no że ale, tam, tam, tam, a te, te ale dwie oni drużyny... też mają swoje problemy, bo, no niestety bo dwie... Gionea prawdopodobnie odejdzie tak? Jurkiewicz ciągle ma kontuzję ta w ogóle ilość kontuzji jest taka, że jakbyś wziął kontuzjowanych zawodników Wisły Płock i wystawił no to ich trochę... w Lidze Mistrza, Ale to... to wygraliby mecz Ale to trochę, w grupie. Jak, trochę jak w Legii też. No. Legia też może spokojnie jedenastkę z, ze szpitala no. e, zmontować. No. Swoją drogą y, ja też uważam, że to, że są kontuzje w drużynie, to jest wina jednak szta klubu. Sztabu szta medycznego. sztabu jest o wiele prosti, bo ta ławka jest o wiele szersza. Problem dla mnie jest z tymi drużynami polskimi bardzo fajnie, że polskie dwie drużyny w Lidze Mistrów walczą, mają szansę wyjść. Tylko, że dla polskiej piłki reprezentacyjnej to, to, to nie ma się ma nijak, bo tam nie ma... grają albo co krajowcy, no. albo piłkarze już, którzy najlepsze lata mają za sobą i oni kadry nie zbawią. Nawet jakich Bigler wszystkich powoła, to, to, to... No tak, to, to jest jasne. Znaczy, znaczy są, są pewne podobieństwa, jeżeli chodzi o, o, o, o dziewczyny i mężczyzn jeżeli chodzi o ten sukces. Prze coś Ci powiem, przepraszam. Drużyna kobiet że tak powiem, Taras Musena, urodziła się w meczach prekwalifikacyjnych w meczu ze Szwecją. Tak, tak, tak samo jak drużyna Wenty. No właśnie, to jest jedna rzecz. Która, to zdobywa, rzecz że tak się teraz skojarzyło, przepraszam. Zdecydowanie, tak jak Wenty drużyna zaczęła wygrywać obroną, bo to była największa siła drużyny Wenty na samym początku ich sukcesów, tak samo i reprezentacja Polski kobiet wygrywa obroną. Zdecydowanie, Ale jeżeli momenty, chodzi o skuteczność ataku, z Rumunią, jest, jest, jest, ale jest tym wiesz to, No w no tak, znaczy... pewnym momencie było 50% skuteczności no. miała bramkarka no tak. wiadomo, że bramkarka hiłce to nie jest Znaczy zasługa jej oczywiście jest wielka Ale bez obrony, bez no, obrony ale nie, ma to, nie ma szans To, to, to właśnie to, o to chodzi, to, to, a Polki to, grają fenomenalnie w to, to, to co z Francją, ta dziewczyna y... Jezus, nie pamiętam nazwiska, ta, ta druga bramkarka y... Wysokińska. Wysokińska Wysokińska, to co broni na biodro Rzuty, bo francuski to jest Bardzo doświadczony zespół, tam gra parę świetnych A Czy znaczy, ja to myślę, że to ten francuski... z Francuski? Francuzek, to ja myślę, że tutaj raz, że świetnie zagrały nasze dziewczyny w obronie w którymś momencie już w ogóle, ale na początku to było tak, że francuski wyszły zbyt rozluźnione. One były zbyt pewne siebie. Zgadzam I się, to było ewidentnie nie widać się. w tym meczu. One zgadzam wyszły na absolutnym luzie. Tak? początku grały ja na luziku, nawet... wymiarły sobie kilka podań tak. i tak dalej, i tak, tak. dalej. A nie potem, no. kiedy zaczęło, przestało im iść, to były dosłownie ale trzy nawet... minuty pierwsze z tych dziesięciu, których nie rzuciły żadnej bramki. Zaczęły łapać takiego nerwa, ale nawet jeszcze, nie zauważyłem zauważyłeś... O, schodząc, tak. ...schodząc na przerwę. Jeszcze francuski sobie żartowały. Tak. Jeszcze były uśmiechy, hi, hi, hi, hi tak i tak dalej. dadzą radę. Nie, szczególnie, że, że... że ostatnie 3-4 minuty były takie, że Polska tak, nie, nie mogły rzucić gola. Tak. Nagle, wiesz, tam mogło być tak, że Polska mogła prowadzić sześcioma bramkami, nagle się zrobiło 11 do przerwy. Francuski rzeczywiście żartowały, ale one cały czas nie, nie traktowały tych Polek poważnie. tak? Znaczy, e... twierdziły, że znaczy wcześniej czy później, jak tylko zaczną, wyjdą po prostu, wiesz... Tak, to, to, że to ruszy. Tak, że to ruszy. Ale jak się gra rzeczywiście się badana, twardo w obronie, bo, bo te Polki, no tam w obronie, tam się dzieje masę. Zobacz, Rumunki nie... grały twardziej. No dobra, ale zobacz, zobacz, ile razy francuski grając w przewadze Francia, nie, nie, nie, nie, z Polską. Bo tam, nie wiem, któryś skończył się, pamiętam, 17-16 chyba na tych mistrzostwach. Tak I taki było... był wynik. Ale Polki grając, Polki, Polki grając z Francją jedną mniej, wygrywały swoje swoje swoje te swoje jede, jede, to, tak to, dla mnie w ogóle jeszcze jede, dla, jede, dla mnie jede, to... szokujące było to że Polki grają świetnie w obronie a łapią mało kar tak bo w ogóle w tym meczu czysty Mecz bardzo. To chyba Polki miały dwie albo trzy kary, a nie, Francuski, miały trzy kary. A francuski nie, jedną albo dwie. Nie, cztery kary miały. Miały osiem minut. Polki miały 8 minut kary, a, a, francuski, a francuski cztery jedną. albo sześć. Tak? Jedną w ogóle. Francuski miała miał dwie kary. Francuzi miały jedną. Mimo wszystko, jak. jak Francuzi na... pierwszą karę złapały w ogóle w połowie drugiej połowy. Tak, to tak, jest, tak. I to w, to w momencie, jak poegrały w przewadze i tam się Ale tak, Francuski wyłączyły nam skrzydła. Tak, yy, w ogóle bardzo ładnie. Nie, miało, tak, nie prawda, było skrzydeł, ale siłą tej drużyny jest właśnie to, że wchodzi taka Siódmiak i one teoretycznie No Siódmiak powinny... ich zaskoczyła przede wszystkim na samym początku, przecież ona na samym trzy początku pierwsze Siódmiak, tak, tak pierwszych tak, czterech trzy, tak, pierwszy, cztery, trzy gole były Siódmiak, ona fajnie rozgrywała poza tym. Tam było parę takich zagrań, że jakby to powtórzyć, narysować to i powiedzieć im dziewczyny zagrajcie to jeszcze raz, to na treningu ciężko byłoby to, to, to zagrać. To siedziałem przed telewizorem i nie wierzyłem po prostu własnym oczom, jak można ja sprawdzić. Stołę... Jak pierwsze ma... mecze w ogóle reprezentacji jeszcze w grupie, pierwsze mecze reprezentacji, to mówię, o kurczę, mówię, tak, mogliby się, mogliby się nasi piłkarze uczyć gry kombinacyjnej. Była taka akcja, podanie na koło, baba bierze dwie sobie na plecy tak, i, odegrała i odgrywa na skrzydło. Rozgrywające, znaczy, nie, to rozgrywające. I to i odegrań z podwojonego koła w tym meczu było ze trzy i za każdym razem kończyły się bramką. Bo, no bo one wychodziły na, no, na, tak. na bramkarkę no, tylko. tak? No właśnie, Tam no... już nie zostawał. Niby proste, ale no ja piłkę ręczną oglądam, kurczę, od wielu, wielu, wielu lat i yy u facetów bardzo ciężkie do zagrania, tak? No musisz mieć Igora Woriego na kole, żeby no, no właśnie, się... Dwóch, miem, no, no. Miem, miem, że Chorwaci tak grają, tylko <laughs> i chyba. Tak, tak, Chorwaci tak grają, że albo Igor Wori ma bramkę przed sobą, bo dostaje piłkę na czysto, albo ma dwóch na sobie, albo ich strząśnie z siebie, no, albo, no, albo, no, albo no, odegra. Ale takie granie, bo u nas granie z kołem, z Jureckim wygląda zupełnie inaczej. Tak? Jurecki musi tam cuda wyprawiać, żeby tą piłkę z nadgarstka gdzieś spod I siebie, Z całkiem, in, całkiem innym obrotowym. No, tak, no tak no, ale to, a tutaj... to było widać, to tam to świetnie było widać w Wiwek jeszcze był razko Stojkowicz i zmieniał się z Musą. To, tak. to całkiem zmieniało w ogóle e, sposób grania, grania. Jak no. mamy takiego małego krępego, e, a później małego. wchodzi wielki, wielki chłop. No w porównaniu do Tak, tak. Nie, no, tak. Nie, no, to... śmie śmieję się, bo byłem z żoną. No... to zawsze mówiliśmy, rozmawialiśmy, że, że jak na Kołowego jest w ogóle... Tak, tak. Chłopak bo... z Mizerne, ja, ja, ja niedawno gdzieś tam w sklepie mnie mijał niejaki rozgrywający siatkarski Wojicki, który zawsze no, takiego kurduple <laughs> wygląda na tak. tym wojsku. No to jak go zobaczyłem, to tak wiesz. Ja byłem, teraz, dwa razy byłem teraz na meczu z Piotrkowianinem. Zresztą świetny trener Kuptel. Chciałem powiedzieć, że to na przyszłość, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia drużyny i to jak reaguje fakt, że bierze czasy za szybko, jeszcze się uczy, nie? bo dwie akcje popsuł drużynie, bo wziął czas w momencie, kiedy zawodnicy jego byli w pozycji rzutowej, którą skończyli golem, ale Kuptel Czyli no, wybitny reprezentant Polski, były zawodnik Warszawianki i Wisły Płock. Będzie, tre... będzie trenerem to... tak Będzie trenerem świetnym, bo to, co, to, co pokazał jako e, trener Piotr naprawdę mi zaimponowało. E, natomiast e, chciałem powiedzieć, że bojarzona z którą byłem na meczu z Piotr w ramach e, drobnej rozrywki rodzinnej, e, mówi. Patrząc na Jachlewskiego, on mówi, co to taki kurdupel jakiś? Ja mówię, ja mówię on jest dwa centymetry ode mnie wyższy. A on mówi, niemożliwe. No tak to jest. No, to no, tak no, bo to jest kwestia tak skali. Tak, z no, tak to... Bo stał stała kurtka Michała Jureckiego i Karola Bielewskiego. Tak no, jak ja w, jak kurdupel, w, w Legionów tak. spotkałem kadrę siatkarek kiedyś. I tam właśnie było tak, że zszedłem, z góry wyglądały dziewczyny i tam weszły na trening kończył mecz siatkarski i tam, tam puszczałem muzykę, jakieś takie historie drobne i patrzę, wchodzą dziewczyny mówią, o co one tu robią w ogóle, no i tak z daleka patrzę, no to wiadomo, że ta jest wysoka, glinka jest wysoka, ta jest wysoka, ta jest wysoka, ta jest wysoka wieś, a te są niższe. No i to wszystko zmieniło. Jak, się podeszło, się, bliżej. jak się podeszło bliżej. Jak się bliżej. Jak na dół, jak na tej niższej to trzeba zadzierać zadzier zadzier głowę. Tak, tak. No w Vive Kielce jeden zawodnik jest niższy ode mnie. Ciupić. No to, to, to się tak... No. No tak od nas wszystkich jeden jest niższy, bo my tak mniej więcej w podobnej tej. On no, no, taki okay. jak CINU jest. Tak. Myślę, że czuć ode mnie mimo wszystko jest wyższy. 70 ma 6 albo 8. Ja mam 7. Czyli... No to, to twojego wzrostu jest, tak średnio licząc. No, no. no to no... Z tymi, z tymi warunkami także, także to do przed, przed rozpoczęciem podcastu mówiłem, jak Artura Siódmiaka spotkałem na, finale, na final four w, w kolonii w knajpie, no to na tak. piwie będąc. No to, to tego chłopa rzeczywiście, żeby obejść, to trzeba dobrze trenować krok od stawu do stawu, bo <głos> to trzeba trzy zrobić, żeby za niego wyjrzeć. A no duzi są jak mówię, jak mówię to to Do niego nawet to powiedzenie łatwiej przeskoczyć niż obejść też nie Jego przystaje. się nie da bo ani przeskoczyć, ani, ani jedno, ani drugie. No nie da się. No ale jest ciekawe, Krawewiet, który zamieściliśmy na Facebooku, w sensie ja zamieściłem z nim robiony przez Gazetę Trójmiejską. No i tam parę fajnych historii opowiada o tym, jak to się gra z połamanymi rękami, nogami i innymi różnymi historiami. Tak, I to są generalnie to są, to są bez trochę napięć. To tak są jak Michała są... Jureckiego trochę mięsień bolał. <śmiech> po, po, meczu, po, po meczu poszedł <śmiech> na zerwany całkowicie. Właśnie jakoś tak mnie bolało. To są, to są, to są trochę inni, no. oni trochę inaczej funkcjonują. No. No adrenalina, tak jak w czasie jak bitwy pod Grunwaldem. By go trochę. trochę. Ukazało się, że ma nogę <ś ponytail> <śmurwał"> urwał. urwał biceps. Jak <śmurna> <śmurna> <airborne> like Monty Python, ale to odrośnie. <śmurna> Przecież jedzie. No znaczy, no, tak, <śmurna> <śmurna> tam był, był, był inny sketch, jak była jakaś wojna, któraś bitwa w czasie wojny burskiej i leżą tacy w ogóle pokotem, pomordowani ci brytyjscy żołnierze, jeden jeszcze żywy, mu się wnętrzności wylewają i przychodzi oficer mówi... Piękna rana Jenkins. <laughs> Dziękuję ser. Tak, a drugi siedzi, siedzi na wozie i mówi tak, w Anglii, to jakbym coś takiego zrobił, to by mnie od razu do więzienia zasadzili, zabili mnie, a tu mogę gwałcić, mordować jeszcze i jeszcze mi to kurwa medal datą. Dobrze, telefon, y właśnie. mamy grudzień. A wracając do tych, no, jeszcze tak do tej ostrej gry, to bardzo mi się podoba w kobiecej Aha. piłce ręcznej to, że czuję się jak oglądał piłkę ręczną mężczyzn, ale w juniorach. Jest... No nie, no nie. nie. nie to to tak, parę, tam parę to, to razy tylko tak wygląda, ale tam się leją dziewczyny. i No ale kiedy byłeś poważnie. na juniorskim meczu mężczyzn? No nie, no to prawda, no, no. dawno nie było Nie, rada. to jest tak, że generalnie tych kar rzeczywiście nie jest. No nawet w takim meczu z, z takim Piotrkowianinem, który znaczy, jest się. Na, na, na, na, na pewno sumaryczna waga drużyny piłkarskiej ręcznej jest mniejsza niż, no, de, tak, de, niż, tak, niż wiesz, męskiej. 120 tak. zderzające się ze 120 w pełnym biegu, gdzie czasami się jeszcze trzaską czaszkami albo... W tym, w tym wywiadzie z filmijakiem, że po tym jak rzucił tego gola słynnego Norwego i tam się na niego cała drużyna rzuciła, no to miał na sobie jakieś tam 1000, 1500 kg, na nie leżało. Tak, no to, to Łukasz Kadziewicz też tak on, on jest kibicem. Co ciekawe, to kibiców wśród innych sportowców, innych dyscyplin, na przykład Robert Lewandowski jest kibicem Vive. Mało kto wie, ale bywa, bywa na meczach, bo jest przyjacielem Grześka Tkaczyka. Na przykład Kadziewicz jest w ogóle... Kadziewicz jest wielkim fanem. Jest wielkim fanem. oni tam się znają, bo no, na oni, się, chybicki, oni kiedyś oni się bardzo kibicowali wtedy, kiedy nasza reprezentacja przegrała nie, z Islandią. Tego samego, dnia, tego samego dnia, tego samego dnia. Jedni i drudzy. To ich zbliżyło. No porażki zbliżają pewnie bardziej czasem niż zwycięstwa, tak? Chyba. Nie wiem. Nigdy nie grałem. Zapadła ciężka cisza. Ja tam z parkonarko zawsze przegrywałem i teraz ale to nas zbliżało. Ale my wiedzieliśmy zawsze, że jesteśmy najgorsi. Tak, to prawda. Choć byliśmy przekonani... Że, że, że tym razem nam się uda. A to wiara to jest w ogóle podstawa. Właśnie, bo jeszcze a odgrzewania jednak historii, no to jeszcze chciałbym słówko o tym, bo zmienił się też trener drużyny siatkarskiej, że to jest dopiero szaleństwo. Męską czy żeńską? Męską, że To, że trenerem kadry został czynny zawodnik, cały czas grający w jednym z klubów. Chcę wyobrazić teraz, że Radowicz zostaje trenerem reprezentacji polskich w znaczy, Tak, bo to, to, bo to w ogóle, to w ogóle jest pogmatwana <grym> sytuacja, bo Antiga nagle w ogóle w klubie ma trenera, tak, który jest jego jakimś tam przełożonym. No ale za chwilę no tam, no. on jako trener kadry musi <grym> jakoś się z nim dogadać na przykład w sprawie powołań zawodników tak, ze swojego własnego klubu. Nie mówiąc o tym, że jednego dnia może grać no, siatkówka nie jest bardzo kontaktowym sportem, ale tam przy siatce czasem przy jakichś blokach dochodzi do jakichś spięć i jakiś tam biedny kadrowicz nagle jak się okaże, że ma spięcie z Antigą w czasie meczu, to, to nie co ma biedny więcej. zrobić? No. Ale naj, najciekawsza sytuacja, jaka mi przyszła do głowy, to jest taka, że przecież Antiga jako czynny zawodnik może w każdej chwili dostać powołanie do reprezentacji Francji. A, i dojdzie do meczu jak polska francja który będzie grał w reprezentacji Francji to... nie no, prowadził w... -du <farı> reprezentacji no. Tak, że... Ty może brać czas może brać czas dla reprezentacji Polski I schodzić na czasy Ale wyobraź sobie po... jakby mógł odpowiadać ale... polskiej reprezentacji ale... Co mają zagrać przeciwko Francuzom Ale ty musiałby biegać między czasami wiesz. <głos> jako trener no. i zawodnik I powiem, powiem, powiem, Słuchajcie za z... na Antiguan jest słabe no, nie, te, tego, tego teraz nie odbiorę Ale oddam wam w następnej nie, akcji Nie on musiałby w trzeciej osobie mówić tak On, tak. on tego teraz nie odbiera Coś Serwuj czuję, tak, że on teraz tego Nie właśnie serwujcie na Antigonie, jest no. I kiepsko skacze do bloku, Tak ujdzie przez niego. I grajcie na Wawrzyniaka. A jednocześnie na przykład mógłby trenowi Francji y, mówić jako zawodnik: słuchaj, tam tym, ten. ten, ten to ja Bo mówię... ja teraz zagram taką kombinację. Ja znam ich ja a On na pewno wymyśli teraz atak z drugiej ligi. Ale wyobraź, wyobraź sobie, jak on będzie pokazywał polskiej reprezentacji z co oni mają nagrać, to jak? Ja myślę, że należałoby nagrać nakręcić takiego seta. To jest bardzo... Nie, to, no, Nie, no, to, już, to, to już było. Był taki e, słynny szkocki zwycięstwo z w Bledonu, tak, który najpierw pokonał w Budynie, a potem grał sam ze sobą. No ale piąkę, tak. tutaj życie dogoniło sztukę. Tutaj życie dogoniło sztukę. Królik Bax też grał ze sobą sam w, w tenisach. Prawda. Także no to, to jest jakieś kompletne szaleństwo. Zastanawiam się tylko, co z, w tym czy w tym szaleństwie jest metoda i co z tego wyjdzie, czy, czy, czy nic nie wyjdzie. No bo... Jest to niezwykle ciekawy pomysł. Dużo ciekawszy niż <laughs> to znaczy, Ale słowa. trzeba powiedzieć, że jednak e, pewnym prekursorem tego rozwiązania był trener Smuda, który wziął piłkarza Frankowskiego też jako no tak. trenera. No z tym, że tutaj było tyle mniej ciekawe, że Frankowski jest Polakiem i nikt go nie mógł powołać do innej Wroga drużyny, ryzyna. więc... Więc tyle. To było się niedopracowane. Tak, to tutaj także pre, pre, pre, prezes, prezes Przedpełski wyraźnie do, dopracował tę metodę i, i pos, posunął się zdecydowanie dalej. Prezes Przedpełski to ma też poważny problem, bo zdaje się, że mu się budżet mocno nie dopina na na mistrzostwa, tak, no które chyba, się chyba, chyba w meczu na Narodowym jednak nie będzie na otwarcie. Znaczy w ogóle, w, w ogóle mu chyba brakuje tam kilkudziesięciu milionów, okazało się. Znaczy to, to jest kwestia, wiesz, podobno one są, natomiast on tylko tak mówi, tutaj jest... Wiesz, Bo chce wycisnąć są, są, od Ministerstwa Sportu pieniądze. Od telewizji i tak dalej, i tak dalej. To są przeró przeróżne przepychanki. A, e... Wiem, co się zmieniło jeszcze od czasu, jak nas nie było. To zima jest. Zima to swoją drogą. Usta... Ministra Mucha się zmieniła. A, ale do no tak. tego za chwilę. co? W posłankę mucha. Ministra woda. Mucha zmieniła się w ministra tego, jak on się nazywa, Andrzeja jak, jakiegoś tam już. Czy, Od czy, jeziora czy, czy... na Kasprowym. Ma Kasię. debiut, tak, da, debiut tak, lepszy tak, niż tak, ministra tak. Mucha. No, to prawda. Bo to, że ona nie wiedziała, jaka, jakie są ligi hokeja i boksu, no to ja jestem w stanie zrozumieć, ale wymyśleć powstawanie jako narciarz od dziecka niemalże no, i do tego wielbiciel gór, jak sobie mam teraz wyobrazić, że ktoś będzie budował jezioro po to, żeby naśnieżać sztucznie Kasprowy Wierch, który nie wymaga sztucznego naśnieżania tak naprawdę, bo przez 90% sezonu jest wystarczająco naśnieżony. No nie, no, no bo można by przypuszczać na przykład, że teraz by dośnieżano, nie? Kasprowy, bo na Kasprowy no teraz, teraz nie ma no, teraz, a, z, z, teraz W tym jest momencie nie ma, no ale za 10. dwa... No nie, no, za, nie no ale tam, wiem, tam, tam w nocy można by było swobodnie dośnieżać jakby na to Obywę, bębie, no gdzieś bębie, u podnóża. W gdzieś gdzieś w no, no, naturalnym zagłębieniu U podnóża są stawy przy To u podnóża będzie stawy. cieplej, tak? tak. Jednak. Nie, nie, no tam jest raczej. Dobry raczej minister zimno. powinien się charakteryzować odwagą i śmiałością wizji. Jezioro no, tam to... nie sobie stoi w Lenin zawracał rzeki, palił kopalnię problem kasprowego polega na tym, że na kasprowy nie wiedzie więcej osób. Nawet jak będą super warunki, to tam po prostu ich więcej nie wiedzie. Nie znaczy, no, już teraz no, chyba, ten, na piechotę. No, teraz to ten jest... wagon, który obsługuje dojazdy, jest optymalny. Natomiast dla y, goryczkowej jest krzesło, które ja jeździłem jak miałem lat 8. No i no, a jak no, no, ja miałem nadal... lat 8, to był rok 81. I, I był, tam nadal są kolejki. I tam nadal bywają kolejki. No, bo krzesło jest dwuosobowe nadal <laughs> i nadal brakuje w nim desek i dupa ci wystaje i wieje, i jak zawieje raz mocniej, tak, to, to wyciąg prawda. stoi. I ładuje a jedzie, po łydkach jak złoto. Jedzie 48 godzin na górę i modlisz się, żeby się to skończyło. Tak? No i tam jest zimno. No. No. Zamiast za, założyć Tam, potrafi, tak jak, tam można zmarznąć. Jak na solisku. Y... Ale to też było to, wiesz, że na Gosienicowej zrobili, zrobili piękną, potworną kanapę. Do I wiadomo, maje, że wiesz że na kasprowym potrafi przypićć jak złoto, już o pleksach nie pomyślał nikt. Tak, ale na, na Gąsienicowej wieje 10 razy rzadziej niż na Goryczkowej. No, no, tak, no, to na Gąsienicowej zrobili do czter, Doppelmayera, a na y, Goryczkowej nadal bujasz się na dwuosobowym krzesełku. No. Nie, no bo były plany, żeby zrobić również na Goryczkowej ten remont, ale okazało się, że tak naprawdę się to nie opłaca, bo jeżeli by tam dali jeszcze poczwórną kanapę, to wtedy w ogóle nie byłoby kolejek. I to no, właśnie, co, co by było, kurde, jeździłbyś sobie górę do... No właśnie, <laughs> Za to bez, sensu, bez sensu. No ale teraz jeszcze ci zamkną zatokę Pucką i y, nie wolno będzie ani na Kajtach, ani na żaglówkach, ani na niczym, bo przecież ludzie ptactwo płoszą. No, jest to jest jakieś ptactwo Głupie ptactwo, nie wie co robić. No, ja ostatnio widziałem tam wróble. Ja, pa ja pamiętam jak, jak w mieście ja to jedyne dzikie ptactwo. To Nawet dokarmiałem. Tak. Nawet wiem, czym się żywią. A, ja, ja widziałem mnóstwo, ja widziałem mnóstwo ry ry ry rybek i ptaszków, tylko niestety w stanie nieżywym. Jak się wejdzie tam w mieście Rewa wszystkim znanym, jak się tak. tym cyplem pójdzie do końca, to tam właściwie już nie idzie po piasku, tylko idzie się po, po ze włokach. Kiedy głównie. ty coś takiego widziałeś tam? No jak tam byłem ostatnio. A kiedy ty tam byłeś? No, ja Armagedonu. Ile? Za trzy lata temu. To, tego to czasu byli. No, no, Nie to pamiętasz odcinka? Tak, ja tam byłem w tym roku i wszystkie były żywe i zdrowe. Ale szedłeś tym tam wróble. na sam koniec? No tak, tam, tak, tam tak. gdzie ci, ci kajciarze właśnie wszyscy tak, się... Tak? Bo nawet sobie w ramach, że tak powiem, inspiracji kupiłem super profesjonalny latawiec, żeby go puścić i po dwóch próbach, kiedy mał, nie zabiłem rodziny z dziećmi tym latawcem, <laughs> okazało się, że sumie, latawiec ale... o, o, że tak powiem, latawiec, czy, profilu... czy, czy chciałeś że tak powiem, kajtować? Nie, latawiec <laughs> chyba, go uniósł. Kupiłem profesjonalny, sportowy... Profesjonalny latawiec kupiłem, o, że tak powiem, przekroju skrzydeł Delta i okazało się, że on jest bardzo fajny i bardzo Chociaż szybki. Po, podsterowny ale, mocno jest. Nie, on jest podsterowny i coś takiego, że jak dwa razy po prostu zarzyłem, raz nie zabiłem młodej pary, która tam szampana piła na tym, a drugi raz mało nie zabiłem rodziny całej z dzieckiem i w związku z tym przestałem puszczać ten latawis. Ale jaką prędko się rozwijał, nieprawdopodobno. No. No. Ale tego miałeś, tak powiem, na uwięzi? No na uwięzi, na ty, <laughs> na uwięzi. To jest do mnie no no sport, sport. Drona. drona. No. Amazon no. teraz będzie dostarczał te Ta, przesyłki drona, dronami. Tak. No słyszałem, że największym zagrożeniem dla tych dronów mają być psy, które przyjdą i będą je zżerały, po prostu. <laughs> jak dron wyląduje. Takie małe drony. Tak, one nie są duże. One. nie umieją tak się jeszcze bronić, jak zamówisz coś dużego. Nie, tam nie. Do czterech może... Nie, to wtedy. Nie, piwka. Nie, to wtedy 8. dwa. Osię się łączą, tak jak piwo z ma kilo. Yeah. Tak? tak? Jak bierzesz no, kupić to po kilo, to no, tak. no, to nie jest tak. Ale pileka, jeszcze nie mogą. 4 ale, kilo ale to jest 8 litrów. Ale no, jeszcze butelka, no, butelka jest 7 cięższa. piwek. Butelka, to, tak, cięższa 8 piwek. piwek zamawiasz dwa drony. Jak zamawiasz więcej to po prostu całe stado. Tak, robisz imprezę, i, <laughs> robisz imprezę i taki nalot <laughs> dronów. <laughs> jak w nad w czasie okupacji, i robi się ciemno. I cała dronów I potem wszystkie siadają i zostawiają piwy piwo, chipsy. No nie, no to ja tak jak byłem to dużo martwych ptaszków i rybek tam leżało. Nie wiem dlaczego akurat, ale tak Bo przeleciałem, Dlatego na już nigdy więcej tam nie chodziłem, bo to było wcale nie, niemiłe. miłe. nie, nie, teraz, a w tym z... roku planжем przyjedzie. w tym roku, roku, był... tak, roku tak. czy znaczy w tym zeszłym I tym ten ruch, się kończy, no, no. właśnie, fajnie. bo tak o tym też chyba nie rozmawialiśmy, czy ktoś był na festiwalu Open? Nie? No właśnie ten, ten rok jest szczególny. Ale w zeszłym roku, ja w zeszłym nie nie wiem, wiem. znaczy w tym roku to było, w tym co jest jeszcze, tym co jest jeszcze. No i mam nadzieję, że jak podcast zostanie zmontowany, to nadal będzie jeszcze ten rok. czyli 13. Tak. No ja nie byłem. Ja też nie. nie? Ja nigdzie no, nie byłem w tym roku. Ja byłem tylko jedna, jeden dzień. Ja nie byłem ani na... No e... Byłeś na Niku Cave Ani byłem, na Openerze no, nie, nie byłem, ani nie byłem na Off Festiwalu, czego dużo bardziej żałuję oczywiście. Ale A za to w przyszłym roku ja się wybiorę na Soundgarden. A ja chyba się wybiorę na Metallica. Ale, Ale to co, byliśmy czy... na słynnym meczu co? Barcelony. Nigdy w życiu nie byłem na Metallica. Nie byłeś? Ja byłem z pięć razy. No, znaczy, plusem tego koncertu... Ile ta Metallica me... kosztuje? Dużo. To ale, zależy. Ale plus jest taki. że jest za 250 zł jest tyle, jeden. tyle co na Natalię, Natalię Oreiro. Natalię, Natalię Lesz. Jest, jest, <śmiech> znaczy, bo ja tak sobie pomyślałem, że mówię tyle razy tą metalikę już widziałem na żywo ciągle i słucham, mówię, po ale cholerę to wie, mam to jest ta by request. No, no Wiesz, właśnie chcę zagłosować no na utwory. Właśnie. Yy, jest, do... jest pewna duża szansa, że usłyszymy po raz pierwszy. Ja nigdy nie słyszałem na przykład Oriona na żywo. Nie, I To nie I usłyszysz. Ty... Bo ja już patrzyłem, jakie są wyniki głosowania, wiele to się nie zmieni. Oriona raczej nie ma tam, w, bo tam no bo w pierwszej 30. Do, nie no, tam oni, założenie jest takie, że grają 18 utworów, 17 to jest tego, ta najwięcej głosów jeden utwór będzie premierowy. Zagrać. A nie czy słyszeliście, że Metallica na jakiejś stacji polarnej miała grać? Nie, Zagrała, jest, jest, Są pierwszym zespołem, który zagrał na wszystkich kontynentach. Tak, dzięki jest, temu jest, w takim jest na obejrzeniu czy na Vimeo. Jest, jest. No tak, jest, jest cały jest. koncert do obejrzenia. No, pomysł dziwaczny. No no, Czy znaczy, ja nie, chciałem nie. powiedzieć tak, chciałem powiedzieć oficjalnie, że jest jeden zespół, na którego każdy koncert, który będzie się odbywał w promieniu takim, żebym mógł spokojnie dojechać yy, rowerem. Na ten koncert rowerem, albo dojść na piechotę, bo zwykle koncerty tego zespołu nie są. Um, czyli muszą grać u um mnie w domu. No nie, odbywają się w kinie Palladium, a ja w kapciach do kina Palladium, przecież no. dochodzę. To jest Laocze. I to muszę powiedzieć, że każdy koncert Laocze, na którym byłem w przeciągu ostatnich dwóch lat, a byłem chyba na czterech był czymś naprawdę wyjątkowym i znakomitym. Ja byłem na dwóch i się zgadzam. Ja Byłem na jednym. I też się zgadzasz. No bo ja nie byłem na żadnym, dlatego <głosy> się nie zgadzam. <głosy> A ty byłeś za to na koncertach innych zespołów. No, na radio chętnie tak. byłeś. No jest, tak. Na na dobrze, co się zmieniło? Coś mi zacząłeś mówić, coś się zmieniło? I co? No, że mucha się zmieniła. A, że mucha się zmieniła. No, tak, no. No, ale to, no co? No, tak, tak, tak, tak, jakby tak nowy minister dobrał nie pieniądze, zła, no. dotacje z piłkarcy na przykład na, na piłkę nożną, a przesunął na inne dyscypliny sportu. To, to by tak było nie działa. No. Związki dzielą się, rządzą się swoimi prawami, ale mają swoje budżety. Chodzi o związki ale ministerstwo dofinansowuje. Ale ministerstwo tak naprawdę to co ministerstwo płaci na związki to jest w wypadku piłki nożnej tak nieznacząca część tego budżetu tak? tym, PZPen... tym, tym łatwiej, tym łatwiej P... myślę byłoby przesunąć te pieniądze na coś bardziej pożytecznego PZPN rządzi się swoimi 50 -mi milionami które ma od swojej mafii i okay. całkiem przyzwoicie problem, no. problem z finansowaniem sportu polega na tym, że jednak wszyscy spodziewają się że to co się włoży w ten sport jakoś się zwróci a jak wiemy, większość sportów w znaczy, telewizji to... nie istnieje, jest nieoglądana i nawet jak ktoś zrobi tansę z tego sportu, to i tak nikt tego nie będzie oglądał. Ale to przepraszam, bo ja pierwsze słyszę. Ale widzisz, ze skokami się udało. Znaczy, wydaje mi się, że rola, no tak. zeskoka rola zeskoka tych pieniędzy, udało. które państwo poświęca na sport, to jest mniej więcej taka sama rola, jak pieniądze poświęcamy na kulturę, czyli to nie ma się zwracać, ale powinno w jakiś sposób działać na... No, ja nie mówię, że musi zwrócić finansowo, że musi się zwrócić finansowo, w jakikolwiek sposób. Tak A, kultura. Walenie, walenie... Ja bardzo, bardzo, zwracać. bardzo, bardzo mi się ten... Co? Zgubiłem wątek. No. Bardzo ci ciśnien... Nie no, bo wkładanie, wkładanie pieniędzy przez taki short track jest kompletnie bez sensu, bo to fajnie, że wyślemy tam jakieś dwie dziewczyny, które do tego jeszcze się ładnie uśmiechają, tylko, że czy to w jakikolwiek, w jakikolwiek Widzisz, sposób... gdzie jak się, one jeżdżą? No, ale jaki jest... Panie no, redaktorze, jaki jest cel dotowania przez państwo sportu? Nawet tego wyczynowego. O co chodzi? No według mnie po to, że jak młody człowiek sobie patrzy na taki sport... To nabierze że... ochoty, żeby uprawia. uprawiać tak, sport. I tak, o to tak. chodzi właśnie. No, to, nie będzie. A potem w nie będzie uprawiać. Ale to będzie uprawiał coś innego. No, no, no to, to, to, no, to, właśnie, uprawiać, no, to tak. właśnie finansujmy te sporty, które dzięki temu, że ktoś się w telewizji ogląda, no. No, że mamy jakiś, w tym, jeszcze jakiś tam sukcesy w tym sporcie, i że młodzi ludzie są w stanie ten sport uprawiać. No to walmy wtedy nie, nawet w tą piłkę ręczną. Ale tak? zobacz, pieniądze. No, oczywiście, że walmy w piłkę ręczną. A nie w a nie, a nie jakieś sporty kompletnie... Mało, mało tego, bo piłki lupy, no. ręczne jeszcze. Ja ostatnio ostatnio miała, miała taki byłem, pomysł, ale bardzo mocno skrytykowałem. Przejeżdżałem w Kielcach no o siedmiu bo, bo Pomysł był dobry, tylko wykonanie było złe. Bo właśnie dostały pieniądze sporty zupełnie bezsensowne. Tak? A nie te, które... Mają Poliny. szansę zachęcić ludzi do jakiegoś ruchu. fizycznego no. ruchu, a nie... Wracając do tego, co chciałem powiedzieć. W Kielcach na osiedlu Barwinek przejeżdżałem ostatnio listopad. Osiedle, oświetlony orlik i co robią dzieciaki? Grają w piłkę ręczną. W szoku byłem ciężkim. Ty. ale to w Kielcach No dobra, no, jest yy, live, no. Ale dobra, ja w piłkę ręczną grywałem w szkole. Ale to jest właśnie, to ale jest właśnie dobre, no to, to, to, to, to, to, to, to, to. No, w no ale, ale, ale to działamy, Na górze rozwijamy ale to też dalej, ale dalej. Ale to w Kielcach też jest. W Radomiu tak, Kręgle. Kręgle to są w każdym centrum handlu. No, dobrze, dofinansowanie Formuły 1. <grym> to jest, z... z... to z... no dobrze, no ale w Kielcach, jest w Kielcach w wodnica, to jest tak. Kielcach... Jest Wodnica, rozwijajmy Formułę 1. K w, Kielcach... w Kielcach jest torf, <grym> tak. by nie było. I w Poznaniu. W Kielcach jest tak, że to Wiwe yy, yy, tak naprawdę decyduje o tym, że się gra w piłkę ręczną w szkołach. Teraz znowu, że jest ten powód. Tak, I to ale ja chodziłem do podstawówki. To była drużyna Iskry, która wtedy tam biła się o szóste miejsce, a i tak w szkołach podstawowych grało się w piłkę ręczną. tak, to były inne czasy. No. Inna sprawa, że mimo tego, że grałem w reprezentacji szkoły, grywałem też ty w drużynie... Jak trenerem polskiej reprezentacji był Antoni Piechniczek. Więc na tym zakończmy. E, chodzi tak. mi o to teraz, że to nie, tylko i wyłącznie ale, dlatego ale jest w szkołach ci, ta gra. ręczna. Czy, czy zdarzyło ci się kiedykolwiek wyjść u siebie na osiedlu i pograć po, na boisku w piłkę ręczną? Nie, ponieważ na moim osiedlu nie ma boiska. No nie, ale ja, ja mimo tego, że grałem w reprezentacji no nie, szkoły było, i tak dalej było. i grywałem rzeczywiście tam nawet chodziłem na treningi do Iskry, jak byłem małym chłopcem, to nigdy mi się nie zdarzyło, żeby w piłkę ręczną z kolegami zagrać. Pi... Grało się w piłkę nożną tylko i wyłącznie, czasem w kosza. No. Jak ja pamiętam, tak. wszystkie z Wszystkie młodości były no. ręcznej, a myśmy grali na nich w nogi. No, no tak, to prawda. To prawda. No. No. Znaczy do piłki nożnej. Boi... A no, poiska asfaltowe potrzeba... tak naprawdę nie dawało się ani do, do nożnej, ani do ręcznej. <laughs> Głównie po to, żeby narobić sobie guzów od, od i, biedy, i, dziur, i dziur w nogach. Od w biedy stawiało się też ławki po środku, i można grało, biorąc ławki siatko za siatkę, grać w siatko -noga, siatko -noga, albo no, w tenisa. Tam, tam, tenisa I, inna byla. sprawa, że no musiałem... tak, do tenisa już musisz mieć tak, taki sprzęt, typ paletki. No, rakietki. No, paletki, paletki, paletki, paletki, paletki a a no, były, pamiętam. A no, do ręcznej nie potrzebujesz nic tak naprawdę. Piłka za piłką. No właśnie, taka zapomnianą dziedziną chyba teraz jest siatko-noga, która kiedyś była, królowała na polskich osiedlach. I Ringo. I Zośka. Ale na przykład, żeby było ciekawiej, to jak pamiętam, ojciec chciał mi, ponieważ byłem młodym talentem piłki ręcznej, próbował mi kupić piłkę do gry w piłkę ręczną, to nie było takiego sprzętu. W latach 80. w Polsce nie dało się Ale kupić piłki do gry w piłkę ręczną. Do piłki nożnej też właściwie. Tak. To, były to, były ta, ta, to prawda. prawda? Były takie piłki pseudo do siatkówki, tak. w siatkówkę się mi grać nie dało, bo były za ciężkie. A w do nogi były tak samo raz dla juniorów. U mnie, tak. mnie na przykład w piłkę grało się na kadzielni, Świetnie, osiedlo, w ta... kamieniołomach. No nie, no nie, no koło kamieniołów, ale piłka często wpadała tam na dół do wody. No i potem to pół to jest... godziny było rzucanie dłoplą, kamieniami to po to, dłoplą. żeby ta piłka podpłynęła, i piłkę. podpłynęła do jakiegoś bałku, znaczy no, do jakiegoś brzegu i żeby można było wyciągnąć tą piłkę. I jak się ją wyciągnęło, to już nie dało nią ponieważ była tak ciężka, I... tak naszuczona wodą. No ja swoją to pierwszą o, tak, mecz i tak, wtedy tak. ja się te robiło piłki że... pięknie konkurs, o, konkurs rzutu piłką no lekarską. To jest, to jest mi się od razu ten stadion w, w, w klasie świętokrzyskiej, gdzie wzdłuż linii boiska jest staw i w związku z tym jeden techniczny ma ponton jak piłka padnie to na pontonie, na pontonie pływa po piłkę. No to tak bywa też na, na Orlętach Dąbrowa, gdzie piłka wpada do rzeki. No, ale tam, że no, sam rzucałem kamieniami. To, że, grając w, w, tam w meczu przeciwko piechnie Grzegorzowi zresztą w Orlętach Dąbrowa wystąpiłem. Grał wtedy w Heko Czerno świetny stadion dla nad Dobrowa. No hej. Tak. Trzeba e... dużo duma mniej. Nie wiem dlaczego jak powiedzieliście o boisku, obok którego znajduje się kanał i gdzie pływa człowiek w kajaku, żeby wyławiać piłkę, to nie wiem dlaczego w pontonie. W pontonie. to no jeszcze lepiej. W kajaku. To też byłaby swoista dyscyplina. Piłka Ja myślę, że, że właśnie spełniamy jedno z życzeń naszego słuchacza, żebyśmy porozmawiali o jakichś dziwnych sportach. No, to myślę, że właśnie powoli Dążyły w tym kierunku. No wymyśliliśmy Sport, parę nowej występy. Rzecz biorąc, jak się na to, dobrze na to spojrzy, to w Polsce uprawia się tylko dziwne sporty. One czasem, kiedy już trochę pieniędzy w to wejdzie, no to one tam zaczynają sporać, tak. zaczynają trochę przypominać. Biorąc tak. pod uwagę rzeczywiście, że każdy polski piłkarz zaczynał od tego, że grał na boisku do piłki ręcznej. Asfaltowy? Asfaltowym, no to rzeczywiście jest już dziwnie. Tak, Brazylijczycy zaczynają od grania na plaży, a w Polsce grania na asfalcie. No tak, tak, tak ale zroznicą. strzelić gola przewrotką na plaży to każdy potrafi. Przo, a strzel no. no, no, na asfalcie? Na no. asfalcie też mi się zdarzyło kiedyś, do tej pory mnie boli. Dwa <g> <dance> dni potem nic nie pięknie. Bydgoszcz mi się jakoś przyszła do głowy, nie wiem dlaczego. <g chodzi> o, to brzwi, ja tylko brzwi, ja no. sekundkę, a propos. Bo nie bo, ma takiego miasta. Bo tak, bo ostatnio też w radiu słyszałem, jak pan pan speaker powiedział, że Zawisza przegrała swój mecz. ta była. Była to trzecia z rzędu porażka piłkarzy z Bydgoszcza. <rishna> bardzo słusznie. Prze Przecież inklinuje Zawisza. Jest bardzo, z, że, bardzo, <buzzer> bardzo trudna nazwa ze zespołu, uważam. I to jest granda, Bydgoszcz. oni awansowali do ekstraklasy. Zawisza Bydgoszcz. A to dlatego Zavisza. jest pewnie teraz konflikt y właściciela z kibicami. Tak, bo tam Chodzi są... o zmianę nazwy. Tam ci są Zawiszy Bydgoszcz, a oni chcą tutaj Zawisza Bydgoszcza. I co z tym Bydgoszczem? Z tą Bydgoszczą? A, już w zasadzie wyczerwałeś. <laughs> <ten>. <laughs> A, no, nie, jest... bo jakoś nie wiem, dlaczego mi się tak to skojarzyło. Bo mi się zwizualiz zwizualizował stadion położony w lesie, Zawiszy Bydgoszcz. Nie wiem dlaczego. I wszystkie stadiony to, w Polsce powinny ten... być w lesie. Te konflikty wszystkie i generalnie... <laughs> Bardzo by to ułatwiało lokalizację. Nie wiem, czy chcemy poruszyć temat odwieczny, który poruszamy nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, czyli naszego polskiego kibolstwa. Bo nie. To nie, o, chcemy. nie, nie, nie. nie, nie, nie. Dajmy daj Sektorów nie Kalecha Poznań. Nie, i... nie, dajmy pokój to mam temat inny, zima się zaczęła no, no Kamil Stoch, zawodnik z zęba <grystwa> tam Kamil Stoch Krzysztof Stochę. Biegun, tak jest był drugim, drugim w historii polskich skoków narciarskich, liderem Pucharu Świata. Raz, nawet taką jeszcze. zagadkę nawet zadał. A, a, a dwa, że to, co się wydarzyło w polskich mediach po jego zwycięstwie... <grym> to była biegunka. <grym> I, i, I właśnie, że to tak nazywano, to po prostu <grym> to nieprawdopodobny skandal. Znaczy, to w ogóle jest niesamowite, że ktoś z tego zrobił jakąś tam sprawę, tak? Że on wygrał ten konkurs, bo każdy, kto oglądał Nie no, to, ten konkurs... to, że sprawę zrobił. Dwa, że, Nie no, że no, okay, jeszcze, teraz dobra, zacznie się no... polska biegunka. Jak ja przeczytałem taki tytuł w niby poważnym czasopiśmie, no to mówię, no przecież to Nie, jest jakiś mega skantel, no. Odchodzi się od tego. No tak, czy tam internetowe <głos> wydanie czasami przeglądam. Przeglądam. po prostu... No, nie, nie no. A propos to, yy, gaz, gaz, no kto właśnie, to, musi, to jest taki. No, trudno jest temat. To jest następny Chłopak... poziom upodlenia od słowa cieszynka. Słowo cieszynka już było słowem podłym. To, ale to, to, to, jest, to już, Ale, ale umówmy się, chłopakowi wyszedł jeden skok, tak? Nie jest do rewelacja do... w ogóle no, nie, to Super, zaskrawa, ale każdy, kto oglądał konkurs, wie, w jakich warunkach skakali wszyscy. Niektórzy odmówili w ogóle skakania. E, on skakał akurat w warunkach idealnych, skoczył daleko. Konkurs się skończył po pierwszej serii. Chłopak został liderem Pucharu Świata, bo to był pierwszy konkurs. No i super w ogóle, no nie, no. Fajnie, że został, fajnie, że wygrał, fajnie, że był liderem, ale robienie z tego jakiegokolwiek tam przypadków pod tytułem O Matko Boska mamy... No, mamy poziom... ma mistrza świata nowego. Poziom bardziej... dziennikarstwa bar... sportowego, o którym rozmawialiśmy wielokrotnie. <śmiech> bardziej, bardziej mnie cieszy to, w jaki sposób poprowadzony został Kamil Stoch w momencie, kiedy ewidentnie mu nie szło, gdzie został wycofany z Pucharu Świata, gdzie wrócił nie pojechał do Ramzał na tak Kuznię, ale jest to, ale, tylko, poje co, ale co, tylko pojechał na a, dużą krok, a, a pro, a, że przerwę ci, ale to. Tak taka droga, na przykład przed turniejem czterech skoczni i turniejami olimpijskimi miała bardzo często miejsce wśród zawodników austriackich na przykład, czy norweskich, którzy tak skakali. To nie jest rzecz, która jest wymyślona i to, to, to było regularnie. oczywiście Oni na początku Mało sezonu tego. skakali słabo, potem się wycofywali przed turniejem czterech skoczni, wracali na turniej czterech skoczni, bo to jest za duży pieniądz, żeby tam nie wystąpić i być bez formy, a potem była olimpiada i tak to robiono Mało często. Mało tego, z Małyszem też tak było, tak? Wielokrotnie, że jak mu nie szło, wiadomo, trzeba się wskoczyć, to, co Kamil Stoch bardzo rozsądnie powiedział, ja jestem w dobrej formie. To, czego potrzebuję, to nie tego, żeby jeździć z konkursu na konkurs i oddać trzy skoki w ciągu 5 dni, tylko to, żeby w ciągu 40 minut oddać cztery skoki. Ale ja Które myślę, będą że to powtarzały. było zaplanowane, że to Toż... od początku tak, do końca ale, było ale... tak, że będzie przerwa w tym grudniu i on sobie pojedzie i sobie, wiesz, ustawiennie No to sobie zaje, pojechał i jechał, ale... widziałeś, jak skakał. To, to, w jaki sposób on wygrał w Titi z zresztą yy, jedna z najbardziej krytyńskich nazw miejscowości, jakie znam. Wiecie, skąd pochodzi. Jeden chłop w Niemczech pojechał do Ameryki Południowej i zobaczył jezioro Titikaka. I okazało się, że jezioro, nad którym mieszka, w nowym mieście, czyli Neustadt, bardzo mu przypomina jezioro Titikaka, a ponieważ był jakąś tam sławą okryty w wieku tam XVIII czy XIX lokalnie, to po prostu był to niemiecki chłop, to nazwał, sławą to, okryty, to nazwał to jezioro jezioro Titikaka i Titize, czyli jezioro Titi w Nowym Mieście, Od tego pochodzi ta nazwa. Jest jezioro Tikaka w środku Niemiec. Stąd się to w ogóle wszystko wzięło. To u nas no, też są nowe miasta, to może też ale nie ma jeziora. No to Amerykanie no, są w tym najlepszym. jest na Tak, oni mają wszystko. Warszawy, tam ta, wszystko mają. Wszystko. E, natomiast, ale Radomia nie mają. Można nie założyć. Natomiast to w jaki sposób on te skoki oddał w tym tic no to popatrzyłem, po prostu... Czyli w tym mówię, jeziorze. W tym, no skoczył do jeziora, było, nie było. No fantastyczny, tak. tak? Chłopak skacze. I e, jest pewna szansa, chociaż pamiętam też, nie wiem, czy... a to ciekawa zagadka tak. dla, dla Was też wszystkich. E, jak Adam Małysz wygrywał... No, słuchaj. Pierwszy, pierwszy Pierwszy raz, jedyny, jak wygrał konkurs czterech skoczni, e, cykl jego zwycięstw rozpoczął się od zwycięstwa w parze z jednym zawodnikiem. Pamiętacie, kim był ten zawodnik? Ja nie zrozumiałem trudno. pytania. nie, nie. Ale za trudno. Trudno. Ja było za trudne. Się, się, czy mógł wygrać w parze z dwoma zawodnikami. Nie, nie, nie. Nie. Poczekajcie, nie, nie. Nie tak, bo my nie postępujemy nieprofesjonalnie. Odpowiedź jest... Ile mamy czasu na odpowiedź? Dużo. <laughs> Dużo. Dużo. No, to czy można o pokrót... po... to... powtórzenie to... pytania? Poproszę o inny zestaw pytań. Skrócę. Dwa, tam, Odpowiadam na pytanie jak, drugie. Jak Adam, jak Adam Małysz wygrywał konkurs czterech skoczni, no. to musiał wystąpić w parze z pewnym zawodnikiem, żeby... żeby go... przejść do drugiej serii. Pamiętacie, kim był ale ten zawodnik? Ale nie no, ta, w musiał... W pierwszym turnieju? W, w, w, no w jedynym turnieju czterech skoczni, ale, który wygrywał. Ale, ale w pierwszym konkursie tego tak, turnieju, tak? Ta, tak? No, tak. No, to Wtedy, kiedy odniósł pierwsze swoje życie... Gram na zwłokę cały czas. Dodam, że jest to zawodnik, który nadal skacze. Morgenstern. Nie, jeszcze wtedy nie skakał. A no tak. No to Janę. Nie. <śmiech> Japończyk jakiś. A. Kasai. Tak. Noriyaki, to był Noriaki Kasai. Noriaki Kasai wtedy przegrał z Małyszem, przed tak do, do serii finałowej, zajął trzecie czy czwarte miejsce w konkursie i teraz włączasz sobie turniej skoczki po 13 latach i Noriaki Kasai znowu będzie w trzecie, na trzecim albo czwartym miejscu. Niewiarygodny facet. Absolutnie. I on na lat? czy 40 ma, on jest jak zawodnik Wilson. To jest zawodnik a, Wilson skoków. A jeżeli, a jeżeli chcielibyśmy się kierować pewnymi prawami y, olimpijskimi, to był taki z kolei y, konkurs y, w Niemczech, kiedy rozwalił się o skocznie Simon Amann, a później wrócił po dwóch miesiącach i został mistrzem olimpijskim. No to teraz wypadałoby, że Morgan Stern zostanie mistrzem olimpijskim w Soczi. Jakbyśmy się mieli kierować takim prawem. Ale nie będziemy. Bo mistrzem olimpijskim zostanie Kamil Stoch. Tak. A ja, ja, Albo ja. żyła. Albo Achonen, czego mu życzę. Albo żyła. Albo żyła. To po podcaście składamy się po 20 zł, gwiazdka się zbliża, pójdziemy do jakiegoś punktu i możemy obstawić. To nielegalne jest. A co tam? <grym> Jak to prezes, Boniek mówi, że, że jest w porządku. Ale, bo to, ale bo on nie jest z Polski. Aha. Musiałbyś pojechać do Włoszech. Nawet mam taką Włochów. koszulkę juventusu, Turyn z napisem Betten Click klik na piersi, na której podpisał, mi się zbinie w Boniek. O. Raz. Nawet na napisie B ten klik, Konkretnie? Bardziej na bet? Czy, czy, no tak, jak jakoś nad. na to. <laughs> no dobrze, to jeszcze mamy coś z prehistorii? No nie, skoki to jest świeża coś sprawa. A propos, a propos dyscyplin zimowych, ja kompletnie się na tym nie znam, w sensie mówię o łyżwiarstwie szybkim, ale zastanawia mnie to, co się dzieje teraz, że nagle się okazuje, że, że mamy coś takiego, jak łyżwiarstwo szybkie. Jest, Nie, jest i, zawodnik brudka. Tak, no i jest prostu... w ogóle i kobiety... No ale kobiety to już zdobywają przecież medale. Tak, tak, e, na igrzyskach olimpijskich. olimpijskich. No dobra, te, ale... Te, ale... W, w drużynie. To jest chyba jeden z tych sportów, gdzie... Gdzie najbliższy to mamy jest... w Berlinie. Tak, ale łatwiej jest to sukces, bo to jest... Jedno... Bo jest do Berlina, jest niedaleko. No to do Berlina to wsiadasz w pociąg, albo wsiadasz jest w samochód autostradę. i autostradą jest do tej Berlina jest bliżej niż Rzeszowa. No właśnie. Z większości miejsc w Polsce. Ja pamiętam, ja... Słuchajcie, to nie jest tak, że znikąd. Ja pamiętam. Erwin, wiem, no kiedy Farence. to było? Ze 20 lat temu. Nie, nie, nie, nie, nie pamiętam w telewizji polskiej wywiady. Ja wizytę urodziny nawet. U babcią wywiady. Tak, Jaromir Radkę, który był pewniakiem do medalu. Pozdrawiamy Krzysztofa. Tak, e, ale niestety tam mu coś ci z mu podgrzali czy coś i się, i się nie udało. No, e, Paweł Zygmunt niejaki. No. no dobra, ale biorąc pod uwagę, że wszyscy polscy <śmiech> sportowcy wszyscy polscy sportowcy, <śmiech> wszyscy sport, wszyscy polscy sportowcy w historii Guźmie. olimpiad zimowych, do tej olimpiady, która zupka. była w Turynie, zdobyli w sumie medali. 6, czy 7, 6 jakoś tak I było. na ostatnich igrzyskach znowu zdobyli 6, tak? A teraz ja słyszę pana ministra nowego, który mówi, że zdobędziemy 10, bo tak sobie policzył. No dobra, nieważne. Ja, ile to, by nie było. Ale, to naprawdę a, jest szansa. Nie? Ale właśnie, niesamowite jest to, że w, w, na igrzyskach letnich my tych medali dziesięciu nie możemy wyskrobać, a węgrzyskach a... zimowych, gdzie dyscyplin jest jedna dziesiąta chyba, dokładnie jesteśmy w stanie myśleć realnie w tym momencie. No bo momencie. u nas jest zimno. Tak, chyba u Ciebie. Przez większość <laughs> roku. Zobacz, zbudować, do tego wszystkiego trzeba budować skocznie, tory, No dobra, no skocznie, no to mieliśmy małysza, który nam podobał. Górę trzeba usypać i to nie Wybudował, jedną... wybudował, wybudował znaczy, skocznie. Nie, no, no. skocznie, skocznie mamy... Skocznie mamy dzięki Małyszu. Tak. Znaczy, problem jest jest krokwi, którą że, że mamy od zawsze. Że większość tych medali, poza skoczkami, gdzie rzeczywiście zostało zbudowane coś, co ma jakieś ręce pod nogi. podstawy ręce hmm. i nogi, to nie, nie będzie jednorazowy wy wy wyskok, mam nadzieję. No to <śmiech> pozostałe, no to Justyna Kowalczyk to jest jednoosobowa firma, tak? Tam, tam nie ma żadnego... No dwuosobowa, bo wieretelny. No dwuosobowa, tak. Bo chodzi... wziąłby w tej chwili, nie wiem, Łukasza Szczurka, i prowadziłby go indywidualnie i pewnie zrobiłby z niego czoło, zawodnika nie na pierwszą chodzi, dziesiątkę. No tak, ale zrobić w kogoś kto ma szansę zdobyć kilka medali to, to, już, to ciężko, już nie jest tak. No. tak, tak no. Natomiast, no, to Natomiast to wiesz, to, no. to jakby Justyna sobie sama to wszystko, ona sama gdzieś tam jeździ, trenuje i tak dalej. No tak samo jest z tymi już, już wieżami szybkimi wszystkimi, którzy no też tak naprawdę sami gdzieś tam latają po, po, po różnych i organizują sobie pieniądze i sponsorów znaczy, to, i tak dalej dziewczyny się muszą rozbijać do playboya żeby tak, zebrać to, to zbyt kasę zbyt. Na, na, znaczy na wyjazd to, na, no ale już na przykład w narciarstwie alpejskim no, ale taki, to już jest taki już na przykład no, to już w playboyu nie, nie wystarczy. w narciarstwie no. alpejskim, gdzie żeby osiągnąć jakiś wynik trzeba spędzić na śniegu rocznie 300 dni żeby spędzić 300 dni na śniegu, trzeba mieć naprawdę kupę kasy. No to tak. to no, mimo, mimo, wszystko, mimo wszystko wynajęcie albo lodowiska wioski. chyba jest tańsze tak. niż w stoku. No, no, no bo sztuczne lodowiska działają również w zimie. A sztuczny śnieg, no musisz jeździć do Nowej Zelandii, musisz jeździć po Alaskach i po różnych innych dziwnych Beaver po to, żeby albo na północy Finlandii czy Szwecji e, trenować. I to kosztuje po prostu mega kasy. No, a oprócz tego trzeba mieć jeszcze sztab szkoleniowy, e, który daje ja to powiem, radę. No, da się, to że... da, da się już takie takie przełożenie trochę, to są nasi nie wiem, panowie od windsurfingu czy żeglarze, którzy też no, w Polsce warunki mają no tak, ale żadne, też muszą do Nowej Zelandii ciągle no latać tak, tak ale dalej. wiesz, no taki Maciek Bydliński nie ma za sponsora Volvo jako firmy, tak jak... No, ale nie ma, bo nie ma sukcesów, tak? I nie ma, że tak powiem, nikt nie no tak nie ale widzi, to, żeby on rokował to, to też jest tak, że te sukcesy wzięły się stąd, że Kusznierewicz zdobył złoto olimpijskie w Atlancie i później za tym przyszedł sponsoring od dużych firm. No to już Ale... ale... Trenując na zatoce Płuckiej, da się wytrenować przez. Można 6-7 miesięcy w roku pływać po zatoce. Ubierzesz się w kurtkę i to będziesz pływał. Jeszcze jest tam śniegu sobie tak. góry, góry nie usypiesz, śniegu się nie da na nią nasypać. I no, no taki Maciek Bydliński nie daje rady. Tak, szafrański mieszkając we Francji. No dlatego dał, uważam, radę, dał że... radę zrobić w Nagano piąte miejsce w kombinacji. Tak, tak to nie ma się co spinać na dyscypliny, na siłę. No, tak, tak, co ciekawe, w Polsce 4 tak miliony samo... ludzi jeździ na nartach. Żeby było, tak, jest, jest to jeden z naj... jest Pewnie więcej ludzi jeździ na nartach w Polsce niż gra w piłkę tak naprawdę. No ale to się ostatnimi czasy zrobił tak popularny sport. Wcześniej, wcześniej on był jednak... No bo to, to jednak jest nadal... A na poza, poza tym sprzęt drogi, dostępny tak. tylko w sklepach dla górników. No tak było. To no, prawda. tak było. To prawda. że jak buty, nie wiem, to buty, się sz... tylko i szukało się jakiegoś górnika, przez którego można... Trzeba było mieć grube tarc. znajomości tak. w sklepach na talony górnicze, żeby sobie kupić, nie wiem, dachsztajny no, i no. blizardy termo. Tak. Na przykład, bo to były jedyne, mało tego, to były jedyne dostępne marki. Tam były, nie wiem, dwie pary nart. I trzy pary butów i pół Śląska stało po niej, no tak. a, a jeszcze trzeba było znać górnika, to, to prawda. Jak ktoś miał takie buty? No Powstała mi się ktoś. anegdotka, taka zupełnie niezwiązana tutaj tematycznie. To na miejscu. To na miejscu o. jak najbardziej, bo jakoś przypadkiem obejrzałem, gdzieś na YouTubie znalazłem jakiś wyjątek z programu Kuby Wojewódzkiego, gdzie zaprosił Władysława Koz Kozakiewicza do tego programu. Był taki. I, I on tak coś tam zaczął mu mówić i zaczął mu mówić, znaczy Wojewódzki Kozakiewiczowi o nie, o jakichś młodych polskich piosenkarkach, i nagle zorientował się, że tam się na niego patrzy i że w nie wie o co chodzi. Więc mu zaczął wymieniać różne nazwiska sławnych Polek obecnie żyjących. I tak widzi, że Kozakiewicz w ogóle nie kontaktuje. Wreszcie mówi: Sośnicka. Mówi: Władek, a ty w ogóle znasz jakąś sławną, żyjącą Polskę, teraz wymień. Polkę. O tak, on się tak zadumał i mówi: Rodowicz. Mówi: Znam. Irena Szewińska. Biorąc pod uwagę skalę problemu, to rzeczywiście Irena Szewińska ma więcej złotych medali niż nie jeden kraj. Nie, jest kilka sławnych teraz, no, ale faktycznie niewiele. No, ale no, no. Kosakiego znaczy w Polsce ich bez... sława poza granicę. Najlepszym polskim, po zbyt, dajdziek, tak? w, no to... polskim zespołem i tak, chodzi... dobiega sława do tych. Ona chyba w Niemczech mieszka gdzieś się schwierował. Jeżeli Bierzemy chodzi o sławę polskich zespołów, to najsławniejszym polskim zespołem jest grupa weekend. Zajedź. Nawet nagrał teraz po angielsku. W, w, wersji. Wersji, tak. No ale to, no, wie, ale wie, to jest wiesz, tak samo jak Bajer robi karierę w Chinach no, to jest taka sama bzdura, jak, jak, jak wiesz. Nie no, nie, no nie bzdura, jest to policzalne. Wchodzisz na YouTube, a widzisz ilość odsłon. I Grupa Weekend jest jedyną polskim, jedynym polskim zespołem w pierwszej setce na świecie. Ale myślę, że to są to jednak polskich tych internautów. No było, nie było, ale A jak na można było kupić kliknięcia. No tak, tak, no to jak pamiętam, no, jak kiedyś nieświadoma nie no. niczego jest, <laughs> jak powiem, siły polskich internautów, Gazeta do Sport chyba ogłosiła taki plebiscyt, jaki jak drużyny Włoś najbardziej się obawiają tak. na euro. <laughs> tak, Mali tak, Polacy, tak. mieli tam 90% <laughs> chyba. <laughs> No ale trochę, jest, to, trochę tak. to tak... W tak to różne rzeczy i się No ale w YouTubie, no to akurat odsłona jest odsłona, no i to rzeczywiście... Jak mówię, mo można, można kupić i to całkiem niedrogo, przynajmniej można było. No, Myślę, no. że weekend nie musi kupować. Podcast się dopełnia. Mamy już kolejną bo teorię gdzie? rzpiskową redaktorna kapła. Przecież była wielka afera w Stanach Zjednoczonych, był... bo nagle okazało no, się, że no, no, no, Beyoncé no, no, no. i Rihanna i tak dalej. I i po kilka o Mourinho mówiliśmy. Po milionów, Dałbyś mu, że 100 zł, byśmy kupili było, no. z 2 miliony no. użytkowników na Facebooka podcastów. Na, na Allegro były ogłoszenia. Można było kupić z tego, co pamiętam, za 50 zł, można było kupić 2000 lajków. No Takie ale ceny to... były, to nie jest problem. Teraz To już tak nie o... ma. Po, po tej aferze w Stanach YouTube wprowadził jakieś oprogramowanie, które ma niby temu przeszkodę. Nie, nie sądzę, żeby grupa Weekend kupowała sobie... Tak, te... ja też. Jak, jak y, y, chodzę czasami po Warszawie, w różne miejsca sobie wchodzę, to Weekend nie musi. Poza kupować, tym, like. biorąc pod uwagę, Niestety. że wszystkie, grupy, wszystkie imprezy masowe były y, tak jak teraz leci ta Bałkanica, czy jak to się tam Piersi nazywa, że O tam... matko! Piosenka z gdybyś prosił, żeby nie, nie, nie z tak, wiecie, ale, ale... Kukiz, który prosił, żeby żeby tam nie nie depczeć który ten nagrywa kolejną płytę z Borysewiczem, a że przypomnę pierwszą. A, nie. No, no dobra, ale No, ja wolę, wolę tą Bałkanicę. Ja, ja to, nie, to, swoją drogą, ja jeszcze przekaz. jak biorę Bałkanicę i nową płytę Kukiza, to Bałkanica jestem w stanie wysłuchać, a Kukiza nie ma szans. Także rozumiem w pewnym momencie jego problem. Ja, ja odwrotnie, bo tej Bałkanicy, czy jak ona się tam nie nazywa, nie jestem w stanie tego, bo po prostu mam odruch wymiotny. Jestem na wnios... Natomiast jesteś? płytę Kukica, nie, mówię o tej nowej jego płycie, słucham. Znakomicie mi się słucha, to jest mniej więcej się czuje tak, jakbym Radiomaria włączył. <śmiech> <śmiech> dokładnie to samo, tylko. <śmiech> rozumiem Twoją motywację. Tak. Nie, nie no, a Ja zawsze pędam w latach 90. uwielbiałem słuchać Radiomaria. Ja też, też pamiętam. Ja robiłem tak. tego wokalistę <śmiech> z Bałkaniki, kiedyś organizował koncert, na którym graliśmy i razem zresztą z Trybuniami i był to jeden z fajnie zorganizowanych koncertów i to jest przesympatyczny człowiek. No nawet widać, że jest sympatyczny. No, mówię, że A jest sympatyczny. Ples ma wielkości takiej śmialiśmy się, tak, śmialiśmy się, że ma wytatuowany ruch w stadion chorzowski dwa <głos> do 1. No. Dlaczego ja zacząłem mówić o Bałkanicy? Ja i kukizie, i no, w ogóle. O kupowaniu lajków tak. ogólnie na YouTubie, że nie potrzebują. Bałkanica też chyba nie potrzebuje. No, no właśnie. No to na imprezach masowych, właśnie, teraz leci Bałkanica i będzie leciała na mistrzostwach to Europy Czy to naprawdę i tak Bałkanica? Tak, to utworu ten... jest taki. Bałkanica? No bo on nie jest taki bałkański no się piersi. No tak, tak, tak. Wiem, Wiem też, znaczy, to chyba płyta. <laughs> się dobrze, zapomnijmy o tym, bo dla e, znamie... mnie to jest ale... temat bolesny, bo pamiętam piersi z lat 90. i to był genialny zespół. Kiedyś ale... byłem piersi, naturalny. Tak, teraz. No, no. Ale, ale, ale wracając do zespołu Weekend, na każdej imprezie, każdym meczu pod tytułem, nie wiem, leci w Polsce siatkówka, koszykówka, piwka no, Z czegoś leci, wzięło. Z, leci grupa Weekend. To tak? się z czegoś wzięło. To jest teraz tak leci w tak To no. jest tak samo jak ten przeludny lubią... czy jakiś tam, to on się wziął stąd, że ma tyle wejść na YouTube, że no nawet w wszystkich telewizjach to pokazywali, bo wziął? ma tyle wejść na YouTube. Co no? To jest gangnam style. Tak. no to o, chodzi o to, to że o, jego zaczęto pokazywać we wszystkich mediach dlatego, że on ma tyle wejść na YouTubie no tak. o to się chodzi, więc bierze się to z ale to ta, tam było tak ale w przypadku weekendu myślę, że to jednak bardziej oddolna inicjatywa, bo to to, to nie jest tak nie, nie, nie mówię, że jest tak no ja. poza tym to świetny kawałek <laughs> Nie wytrzymałem Chociaż ostatnio, nie słyszałem, no. ostatnio słyszałem kilka aranżacji w wykonaniu mojego kolegi wokalisty takiego jazzowego. Pana Cywicza? No nie, nie wrę wrę wręcz przeciwnie. Jak to wręcz Nie, A ty pana Cevica. No nieważne kogo, kogo? E, Już teraz nie możesz a... wymienić tego nazwiska Daruję mu No, no i? E, w każdym razie kolega Zinterpretował utwory Disco Polo e, na jazzowo I jak coś ma dobrą linię melodyczną Jest fajnie zaśpiewane To nawet e, głupi Utwór tego typu tam, Jak ona tam tańczy dla mnie Dobrze zaśpiewany, z fajnym feelingiem Brzmi jak standard jazzowy no, Jak ktoś to umie zaśpiewać po prostu. Że no tak, widzicie, się czyli jednak fajna piosenka. Bo to, bo to jest fajna prezentka, Tylko no tak oprawiona nieładnie. <śmiech> to te świetne dziewczyny tam były. <śmiech> A tego nie widziałem. Mówię o tym, o tym tam aranżacji tak zwanej. A tak Czy zauważyliście, że to nie do końca jest podcast sportowy? kiedyś był. Ale bardzo dużo wyjątków muzycznych jest. No tak, właśnie. Czy ktoś słyszał grupę, co się nazywa Death Heaven? Coś mi się kojarzy. Właśnie, odkryłem płytę tego zespołu. A jak się płyta nazywa? Sun. San Blair San coś takiego, coś ze słońcem nie pamiętam, odkryłem ją przedwczoraj i cały czas jej słucham jest niesamowita, Dev Heaven polecam, Dev tak jak głuchy nie jak śmierć a to jest jakiś... Death Heaven. Taki, jaki to jest styl muzyczny? Jakiś metalowy N Ni to jest. metal, ni to Mars Volta, ni to cholera wie co, no tak naprawdę. Wokal jest stricte metalowy, taki tam grolu trochę, takiego ryczącego, ale w tle. No tak słyszę. A, a, a muzycznie bardzo fajne, Polecam. Death Heaven. A propos. A redaktor ma gdzieś, który zasypia, teraz no nadszedł nie, czas sobie anegdotki. Zespół nazywa, sam siebie nazwał Niebo dla Głuchych. <głosy> <głos> bardzo, bardzo, Jest to znak <głos> Jeszcze jest taki zespół Kweller, tak, norweski Też bardzo dobrą płytę wydali A to nie wiem, co to znaczy Cię? niestety No to pewnie coś po wikińsku Po Po norwegowsku Tak, to chyba tyle No tak, tak ale panie redaktorze, trzy miesiące, anegdotka Wydaje mi się, że dzisiaj już przez, przez, przez, przez wydarzyło? cały normalnie podcast Opowiadał anegdoty Zsypałem no, jedną za drugą jak z, no, no, tak. jak z rękawa krótkiego zresztą. dobrze, ja myślę, że pozostaje nam tylko jedno Koledna, zmontować. Tak. No właśnie. A, będziemy śpiewać? Koledna, przecież no. przecież we, wtorek, we wtorek Ja jeszcze jest... chciałem, przepraszam, złożyć Wigilia. sobie życzenia urodzinowe zaległe, bo miałem urodziny. Złożyć redaktorowi Gawłowi życzenia z okazji narodzin syna. A właśnie. Za... No. Gdyż... Oh. I po nam no. się no. Gdy, <grym> proszę, <grym> różne przyczyny przestojów. nieobecności przestojów. Jest to chwila absolutnie historyczna. Uzami się w końciku oka <grym> zakręciła. I właśnie chciałem tutaj uczcić. Może przestaw chciałem, imię chciałem, i tak dalej. Chciałem uczcić by... Szymona w związku w związku z tym ja tutaj. Chciałem, wiem, że, że, tak, no ale to ja się przedstawię. Nie, to ja pamiętałem, że on ma syna. <głosy> I chciałem uczcić tutaj. raz go jeszcze. ja już mam no, jednego się obawiać. Także chciałem pogratulować i życzyć Dziękuję mu bardzo. dużo zdrowia, żeby był taki mądry jak tata i taki ładny jak wujek. Nie, to żeby był mądry jak mama. No... No właśnie, ja bym nie chciał, żeby był taki mądry jak tata no. Ale nikt przynajmniej nie, nie, będzie, nie mówi, nie że, że ma mama. być taki ładny jak ja no. tak, tak. O to, z tym nikt nie dyskutuje Także Szymonku, wszystkiego najlepszego na nowej I drodze bardzo, życia. Ma, ma, bardzo dziękuję w imieniu Szymona. I to jego jest, jest pierwszy Ale podcast. Ja tylko zastanawiam się, dlaczego? pamiętam, że jednak by, byłem kiedyś świadkiem ustalania imienia i były inne ustalenia. Tak, tak miał, miałeś, na, miał się nazywać Gaweł-Gaweł. Nie, nie, no, nie. miał miałem się nazywać Gaweł-Gaweł. Miał się to... nazywać Paweł i Reneusz. W skrócie Paweł <laughs> i Gaweł. <laughs> no pomysł, pomysł redaktora był znakomity. Długo rozważalny. Nie, jednak nie. Jednak nie, stanęło jednak na Szymonie że będzie Szymon. No dobrze, a I co z tymi życzeniami dla, życzymy, dla słuchaczy? Życzymy tak. wszystkim słuchaczom tego no to samego, to ja czego podkaz, życzymy Szymonowi. Przed świętami? No i teraz można tą zaliczyć, co prawda grubo, ale... Ja myślę, że podcast powinien się ukazać w Wigilię, jak zwierzęta mówią ludzkim głosem. Nie, może wcześniej... I teraz, słuchajcie, nadzieję. ale teraz, teraz nie niestety, niestety redaktorze no. Kondraciuk postawił nas o, doktor, w trudnej sytuacji, ponieważ musimy teraz podjąć bardzo trudną decyzję, którą czy Polakę składać zaśpiewać? też życzenia noworoczne. Nie, nie, bo ja nie. już nie wrócę jak wyjadę na święta. Ja wrócę 29 i mógłbym wtedy nagrywać i 30, a 31 jadę do roboty. To w takim razie na wszelki wypadek złóżmy. <śmiech> <Yes>. <śmiech> Życzymy Mistrzostwa Niestety Świata w piłce nożnej. I idąc za ciosem, ale <śmiech> na o <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> Może najpierw walentynki po drodze. No, dzień kobiet. Uzbiera się trochę. Drodzy Igilia słuchacze, wszystkiego najlepszego z okazji 8 marca. Życzymy wszystkim słuchaczom. Chciałem powiedzieć, że na tej ja kiedyś, ja kiedyś miałem takiego, kiedyś pracowałem w całkiem no. innej branży i miałem takiego szefa w, Cza, w całkiem innej branży niż po, podcasting. Niż obecna branża, na przykład podcasting sport i w ogóle. I, I miałem takiego szefa, który kiedyś mi powiedział, żeby mu taką tabelkę przygotował. Ta tam, ta branża, kiedy będzie razem pracowali, a kiedy nie tak. będziesz. Nie nie. Tam w tej tabelce, żeby było. On tam chciał. No nie pamiętam dokładnie. ale tam w tej tabelce chciał coś, żeby jakieś tam były rubryki. Są te, rubry, są jakieś są rubryki. Nie no, wtedy, o, wtedy. Ja Dlaczego, no wiem, dlaczego w 2000 roku szofobie. był krach po prostu. <grystanie> <grystanie> Bankiacki, no, bo powiał... on nie wypełnił tej tabelce. <grystanie> tej rubryki brakło w tej tabelce. On mi wtedy powiedział konkretnie, jakie chce, Aha. tam rubryki, co i jak. No ja mu tą tabelkę zrobiłem, jakieś tam raporty mu przygotowałem do tego, wszystkie czterki się zgadzały, a on poszedł z tym do swojego szefa i okazało się, że szef go zagił z jakimś pytaniem, którego w tabelce nie było. No i on do mnie wrócił i powiedział, że mam mu zrobić... Taką tabelkę i taki raport, który odpowie mu na e, wszystkie pytania, e, które on mi zadał i na te, które mi nie zadał, ale mógłby zadać. A, to jest, I to jest, to jest prawdziwy strateg. Tak. <grym> Więc ja teraz myślę, że powinniśmy właśnie tak złożyć I życzenia. Nadam na <grym> A jego szefem był zbignie w bonie. Wszystko jasne. I ty nie udzieliłeś tej odpowiedzi, i oni nadal I ich nie znają. No, tak? Tak. dlatego o, nie dostał... To jest ta klamra. Nie dostał powołania do kadry. Tak jest. Ja? Żadnej. No. Nie dostałeś? Przyznaję. Będzie, Nigdy w życiu będzie żadnej kadry. nowa strona internetowa podcastu. To prawda O matko. Tak. I co na, nie, na niej będzie? To samo co na starcie <głos> <głos> Gołe babek Ale nowa <głos> Ale będzie nowa Rozumiem. Nowa to strona na nowa. miarę no. naszych czasów tak. tak jest, słomiana I będą na tym Ale na będzie e, Poczekaj, będzie fajniejsza Bo słuchacze się pytają o stare odcinki tak, wszystkie są odcinki, wszystkie są. No właśnie, już jest... nie bardzo. Nie, są, są, już teraz są, już od dawna są, od dwóch miesięcy już są. Zostało no. to wszystko naprawione no tak. i podczepione. Poczekaj, bo redaktor się wyługał od pytania. Czy będzie fajniejsza? Yy, być może. Ile mam czasu na odpowiedź? To, to ja odpowiem na drugie pytanie. To może nie tak. Będzie inna? Będzie miała... będziemy zadawać do pytania. Będzie, będzie miała fajnie, na, pe... na pewno będzie miała inny adres. A to znaczy będzie się no. wreszcie nasza strona znajdowała pod adresem. TTZ, ta, tak? tak <laughs> czyli to... wszyscy, którzy do tej pory nas znajdowali, to nas teraz nie znajdą, bo, bo zmieni adres tak, strony. To, to jest, tak, to jest taka nie strategia, strategia. nie zupełnie <Sztaferc> robimy... inny. Od paru miesięcy robimy wszystko, żeby stracić byli zgodnych... <laughs> skuteczni. Teraz robimy... pości. Tak. Teraz będziemy musieli... <laughs> jeszcze za nami na podcast, ale o i ten podcast zamieścimy na nowej stronie, której nikt nie będzie znał. Tak, słuchacza tak, informacje o tym, że jest nowa strona, umieścimy na tej nowej stronie. Tak, jedynego słuchacza, który za nami na, razie... na dążę, tak. nagrodzimy udziałem w kolejnym odcinku. będzie mógł nami nagrać. Ale na całkiem innej stronie jeszcze tak. będzie ten nowy. Odcinek. Jego prywatny. Tak. No co sobie sam może tak. nagrać i umieścić na dowolnej stronie. Ta, a to jest dobry pomysł. Będziemy może zmieniać. Idziemy w, w kierunku co... innym niż wszystkie media. Wszystkie media chcą pozyskiwać nowych słuchaczy, a my robimy wszystko, żeby wszystkie wszystkim. Tak. Jesteśmy rzeczywiście awangardą, tym, no. tym bardziej będziemy cenni. Właśnie. Dlatego jednego Właśnie. słuchacza, który znajdzie. Będziemy <laughs> jak Hip Hop, który bluł na swoich jedych, jedynych widzów. słuchaczy. Tak. Tak. No różne Wyzywał rzeczy. ich i w ogóle. Nawet kiedy się na nich wysikał. Po podobno była gdzieś jakaś taka tak. restauracja, że jak się... Można przy... było zamówić przy... sobie Hip Hopa. Nie, że jak się tam przychodziło, to generalnie chodziło o to, że... Yy, że... Kależa nie obrażali. Tak, tak. Obrazali. Obrazali. Obrażali. Obsługa, Obsługa miała nawet tam mm -hmm. W tym. W remoncie. Tak, tak obok, no. Mm -hmm. I jak to Dobrze, wyglądało? No. Próbowali mnie obrażać, ale zdenerwowałem się szybko. No, ale oni... jak? No, czy technicznie jak przy, przychodzili... No to co ci kurwa chodzi? Tak w ten sposób? No, na przykład. Nie, jak... to, e, to słabe. No to było słabe generalnie. No dlatego jej nie ma od wielu lat. Obrażać to trzeba mówić. No właśnie. No, no. I tak najfajniejsze w tej było to, że na, zamiast na stołach były takie białe kartki no, i kredki, i tam można było starysować. No. Ja to w tej? Byłem, Ja tam byłem kilka no. razy nawet. Kretki to niebezpieczne, bo to można wtedy powtórzyć ten numer, który był w Batmanie. Woko. Z takim kelnerem. Pf, Ale świecowy był. Aha, świecowa, świecowa, świecowa się w czoło nie zbija. Tam się niestety woko wbija. Ma, ma, masakryczna była ta scena. Bardzo <suszy> dobra scena. Dobrze, słuchajcie, yy, myślę, że wyrobiliśmy normę. Dwie godziny? Nie, nie. <głos> Zpojrzałem. Dwie godzinki. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz, wesołych spokojnych świąt dla naszych słuchaczy i. Wesołego karpia. Ta wesołego Karpia. Nie i będzie w przyszłym roku Mara miłej... Narodów Afryki. Miłej zabawy nie będzie. Nie. Bo nie miało być. <głos> Na razie to, to, na razie to nie wiadomo, czy będą igrzyska i czy będą Mierzarstwa świata nożnej bo tam się więcej wali niż zbudowali. No, Nawet mi się zrymował, tak to prawda. Ale o tym porozmawiamy w czasie następnego nie, no, będą, podcastu, będą, który będą, będzie będą. już chyba w styczniu. W styczniu w Tak ja to wygląda, więc też również szczęśliwego nowego roku. I tak. I szampańskiej zabawy. Tak, tak ale pamiętajmy, że brawura to nie odwaga. Pamiętajmy, tak. I nie należy jeździć po stacjach metra samochodem. Do usłyszenia, drodzy słuchacze. Coś ty, ona przecież powiedziała, że jak jej zabierali paszpor, że to kość i panami na świetne. I żeby słab nie robił, bo to nie kłaniczamy. Trzeci raz? Gol! Jest! JEST! GOL! JEST!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 Zębak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchach? Turku kończ Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę Tadeusz Kapincz, a tymczasem ty piłce Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni białe koszule.